Tam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 652. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał ściński kasik. Witaj Rafale. Cześć Damian. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacze. Ależ normalnie gruchnęła dzisiaj wiadomość. Nie, nie można spokojnie po prostu nagleć takiego odcinka nudnego tylko grach, tylko zawsze trzeba <śmiech> dostarczyć jakiś, jakiś news przed tym, który nas zelektryzuje. Ja się zastanawiałem, czy mm -hmm. nie zostawić ci tego newsa na dzień dobry i powiedzieć yy, na żywo, w cudzysłowie, określę, yy, na podcaście, żeby wiesz, tą Twoją reakcję, tą pierwszą reakcję, yy, żeby słuchacze usłyszeli. No ale tak sobie pomyślałem, że wrócisz do domu i pewnie zobaczysz to, więc to bez sensu. No ale to musiał faktycznie jakoś gruchnąć yy, yy, kilka, kilkadziesiąt minut yy, temu. Bo, bo... 16.12, informacja na X. Tak, więc ty jesteś pierwszą osobą, która mi dostarczała tę wiadomość. Ja już zacząłem później sprawdzać i okazało się, że to nie jest pierwszy kwietnia, tylko pierwszy października. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że Microsoft postanowił zrewidować ceny swojej no, usługi, kluczowej usługi, czyli Game Passa. I, e, znaczy oni to nadal nazywają Xbox Game Pass, mimo, że y, bardzo starają się w ogóle tę, tę markę Game Pass y, wygu wygumkować, no ale to jest, y, to jest jedno. W każdym razie, y, tłumacząc tym, że nie są głusi na to, co chcą fani i nie są głusi na to, że przecież nie każdy chce tego samego, zdecydowali się jeszcze więcej namieszać w tych tak zwanych tirach czy tych progach, które były dotychczas w Xbox Game Passie. I jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, że już to wprowadzenie tej, tej, tej zmiany, że, że jest standard, jest PC Game Pass, że jest ten Ultimate, że jest ten Core, że to powoduje, że nigdy nie wiesz, która usługa zapewni ci dostęp do danej gry, więc najbezpieczniej zawsze było kupić tego Ultimate, który do tej pory kosztował no, powiedzmy, nie w Polsce to chyba jakieś 90 zł tak strzelam, ale wydaje mi się, że, że to jest jakieś takie przeliczenie z 20 dolarów, no nie, e, czy tam 20 euro, tyle kosztuje ta usługa na zachodzie. No i te mniejsze tiry, te, które na przykład ja korzystam, ten Game Pass, no to, to było to, to pomiędzy, tak, to ten, ten e, Game Pass PC. No, ale okazuje się, że gracze tego nie chcieli. Gracze chcieli płacić więcej i czyli mieć jeszcze większe skomplikowanie tego. Znaczy, no wiesz, i... moim zdaniem w tym momencie hmm. ta usługa wydaje się prostsza, um, ale... Czy oni w ogóle jest... przyjęli to nazownictwo, przepraszam, że przyjęli nazownictwo z PS Plusa, nie? Czy to nie tak jest że tak? Premium jest chyba najwyższą, a tutaj premium jest tą średnią, więc tak tak sobie wiesz. E, Lajtowo, ale tak, rzeczywiście Essential jest y, ekstra i premium w plusie. Mhm. Tutaj mamy Essential, Premium i Ultimate zostaje. Ten najwyższy, najlepszy próg jest cały czas Ultimate. Mhm. I to jest, no więc właśnie yy, wprowadzono zmiany. I teraz już nie ma tego Core, już nie ma tego PC Base, nie ma Stada. Są te trzy progi. Yy, pozytywne jest to, że yy, znaczy pozytywne, nie? Czy to jest jakiś, jakichkolwiek pozytywnych można się też ale jest tak, że yy, generalnie nawet w tej najtańszej e, usłudze tej Essential, która e, kosztuje. Ja będę mówił w, w. Nie, jeśli masz drogi Rafale, gdzieś tam e, stronę z polskiej strony. Nie nie polskiej strony z która, X, z X. -o. Tak, bo, bo e, e, ta to, to będę na razie na razie będę mówił w dolarach w euro, a to później jeszcze sprawdzę w, w ZOTUP. W każdym razie. I już ten Essential, ten najniższy prok będzie dawał Ci możliwość grania w gry pecetowe, konsolowe i w chmurze, czyli będzie streaming. I będzie ale ta lista jest ograniczona. Tak, będzie można grać online i to będzie ograniczone do 50 z hakiem gier. No tak jak to mówią, 50 plus games. No, mając doświadczenie z tym, co na przykład było wcześniej w Core, a w Core naprawdę niewiele było takich ciekawych tytułów, to to, to jest takie, to, to nie było zachęcające w żadnym wypadku. I Tutaj mamy teraz zamiast tego standard, zamiast tego Game Plus mamy premium i te, te premium premium to jest 200 plus gier za 14,99 dolarów miesięcznie, czyli 15 euro, czyli to by jakieś pewnie przeliczenie do dość, tak, nie wiem, 70 zł. No i ta naj, najbardziej. E, no ale poczekaj, tutaj wypaść. w tych dwóch tierach to jest najważniejsze. Nie ma gier Day One. No właśnie, to hmm. chciałem jeszcze tak podkreślić, nie? że. Ale dobrze, dobrze, to y, y, powiedz o tym, że te dwa giery są ograniczone do gier. Ten pierwszy nawet nie ma tego wyróżnika, że nowe gry w ciągu roku od publikacji, tylko po prostu tam jest 50 plus gier. W te 200 plus gier, to tam wchodzą nowe gry, gdzie m, pro, publikuje je. Mhm. Xbox i one są, tutaj jest taka, taka gwiazdka, Asterix, że e, gry, m, które m, są w, w przeciągu roku od publikacji, od, od, od premiery, od launch, no to... E, czy to jest sobie. w ogóle... Tak, że, że oni po prostu podkreślają, tak w, zauwa, w taki zawołowany sposób, że owszem, będą gry, nowe, wydawane przez nich, ale nie w dniu premiery, nie day one. Czyli gdybyśmy dzisiaj posiadali tę usługę premium, to nie zagralibyśmy w Starfielda, nie zagralibyśmy w Indiana Jonesa, nie zagralibyśmy w Call of Duty i tak dalej, i tak dalej. Tych kilka tytułów, które wydawa, wydaj, no nie zagramy w Force y, Horizon, t, nie wiem, 6, która wyjdzie niedługo, i, y, czy to niedługo, ale Moim zdaniem tu włącza się ta pazerność, bo wchodzi ten tryb Ultimate, który w tym momencie jest chyba najdroższy ze wszystkich tych usług e, e, tych wszystkich subskrypcji growych, jakie są na rynku. Ja nie liczę oczywiście jakichś tam e, tych premium e, GeForce Now i tak dalej, bo, ja, bo na tym się nie znam. Nie wiem, ile tam kosztuje e, najdroższa subskrypcja, ale tutaj mamy zapewnienie, że Mamy dostęp do 400 plus gier za te 30 euro miesięcznie, które będą oczywiście do zagrania na PC-cie, na konsolach, w chmurze. I wszystkie gry, które wydaje Xbox będą dostępne pierwszego dnia. No i plus kolekcja, będzie to dużo jest gier. Na przykład Silksong nie jest wydawany przez Xboxa. Tak, ale był w dniu premiery. 5 ponad gier day one będzie w tej, w tej w Tak, tej czyli jeśli chcielibyście zagrać właśnie w Hollow Knight Silsonga w dniu premiery i zastanawiam się, jak to retrospektywnie yy, będzie obejmowało tę bibliotekę. Czy jak dzisiaj wykupię premium, to będę miał dostęp do Silsonga, czy już nie? I tu wchodzi pewnie to takie skrojenie biblioteki. A co jeśli na przykład miałeś standard, czy Game, game Passa, powiedzmy, tego pecetowego, Game Pass PC. Miałeś dostęp do Silsonga, a tu nagle twoja subskrypcja zostaje przekonwertowana i nagle, okazuje się, że już nie masz. i Myślę, możesz... że y, dostaniesz ten premium, ewentualnie będzie jakaś tam oferta, że przekonwertowanie y, z jakąś dopłatą, bo chyba tak było trochę w... W przypadku plusa. Ja już nie pamiętam, jak było w przypadku plusa. Szczerze mówiąc, szkoda mi zajmować swoją pamięć takimi rzeczami. Natomiast myślę, że wiesz, ci, co mają ultimate, to będą mieli nadal ultimate. Eee, mhm. Ten PC-Towy pewnie się zmieni. Ale to jest 50% 50%, wiesz, nawet jeśli ktoś nie używa zdrapek, nie bo ja no bo to są, to są małe zmiany, jeszcze do tego dojdziemy, ale tak, tutaj powiedzmy, jeszcze w tej usłudze dochodzi to, że mamy dostęp do, do tych podstawowych klasyków, tak zwanych U.S. of Plus i mamy gry z EA Play mhm. i to jest, to jest ok bo na przykład EA Play ma świetne gry, które, które są dostępne w ich usłudze i nie musimy za nią dodatkowo płacić, tylko że przy takiej cenie to już zaczyna się tak zastanawiać, czy, czy, czy mi się to opłaca, bo na przykład ten najwyższy tier Ubisoftu, tak, nie wiem, plus, nie wiem jak się nazywa dokładnie, też powiedzmy premium, to kosztował chyba z 18 euro miesięcznie. I ja z niego skorzystałem, żeby zagrać między innymi w Assassin's Creed Shadows. Mhm. I tutaj e, do, posiadanie tej drogiej subskrypcji Ultimate nie daje ci tego. Po prostu daje ci tylko dostęp do jakichś starszych Far Cryów, do jakichś takich innych gier, ale to już abstrahują do tego, tak. Mamy unlimited access, czy nieograniczony access do, do, do streamowania, grania w murze, i tak Dochodzą jeszcze jakieś tam benefity związane ze zdobywaniem jakichś kuponów, dodatkowych nagród i jeśli mamy właśnie ten próg Ultimate, jesteśmy, w, płacimy za tę subskrypcję, to możemy zdobyć aż do 100 euro rocznie, które możemy właśnie później wydać na różne rzeczy. I jest pewna zmiana, bo jak wiesz, już kilka razy podkreślałem, czy wspominałem, przepraszam, że ja korzystam z Microsoft Rewards. Czyli zbieram sobie te punkciki, odkładam je sobie, kumuluję i jak chcę, to wymieniam sobie na kod właśnie tego Game Passa i jeśli wychodzi jakiś fajny tytuł, no to sobie go ogrywam, później nie subskrybuję. Czyli to jest takie wykorzystanie systemu, tak, że jeśli dają, to ten. Ale teraz to się zmieni, bo już nie można... Zdobyć tego, nie będzie opcji ani wygenerowania kodu do Premium, ani do wygenerowania kodu do Essential. Pozostaje i to się nie zmieniło. Jestem bardzo ciekawy, jak te, jak zmieni się wartość tych punktów, które trzeba zdobyć, żeby dostać właśnie tę wersję Ultimate, bo w tym momencie nadal ona jest na tym samym poziomie, więc tam się nie zmieniło. Zdjęli te inne nagrody. Ale nie, nie ten. Więc e, jestem bardzo ciekawy, y, jak to się potoczy. No bo w, w tym momencie no to już y, nie będę miał jakby powodu, żeby nadal klikać w te wszystkie bzdurki. Choć mi to w ogóle czasu nie zajmowałem. Miałem takie, wiesz, pięć minut, gdzie poklikałem parę rzeczy dziennie i sobie to zostawiałem. Więc y, no, to jest interesujące. Ale widzisz, ja, ja widzę w tym taki maner wyprzedzający. Jeszcze tydzień temu, chyba nie wiem, czy tydzień upłynął, czy, czy, czy półtora, nie wiem, czy dwa tygodnie, nie wiem, od czasu, kiedy tłumacząc, powiedzmy, zawirowaniami ty, z taryfami różnymi sytuacjami ekonomicznymi w Ameryce, Xbox dostał y, tam po, po kolejną podwyżkę. I nagle się okazuje, że ten Xbox y, już nie kosztuje, tak jak w dniu premiery, 500 dolarów, tylko 650 to jest dużym, dużą podwyżką, szczególnie, że przez lata zawsze jednak było odwrotnie, nie? że te konsole taniały, wychodziły tańsze wersje, te komponenty były tańsze, więc to by logiczne było, że, że raczej spodziewałeś się, że po, po jakimś czasie, szczególnie nie wiem, kiedy tam mija 5 lat od premiery konsoli, no to będziesz za nią płacił mniej niż, niż więcej. No tutaj, jeśli byś chciał dopiero wejść albo nie wiem, wymienić sobie sprzęt, bo czasami się komuś poprze popsuć konsola i jest po gwarancji. A masz, a jesteś zaangażowanym graczem. No jak ci się popsuje PlayStation 5, a nie masz już gwarancji, no to, no to co zrobisz, Rafale? No kupisz drugie PlayStation 5 prawdopodobnie. Bo nie widzę, tak, no jeśli się nie będzie dało zreparować, nie, ale no raczej zostajesz w tym ekosystemie, bo już jesteś zainwestowany. No ja na 100%, bibliotek. nie, to wiesz, to, to, to myślę, że jeżeli masz jakieś gry kupione, yy, to zostajesz z tą platformą, nie, nieważne czy Chyba, że wiesz, że, chyba że jesteś tak rozrzutny, że wiesz, no masz tam mieliś tam tytułów odłożonych i a dobra, tam może kiedyś i zostawiasz to na, na wieczny niebyt, nie? Mhm. Tak. I, ta, I te zmiany, które teraz, yy, znaczy te decyzje, które podejmuje Xbox, no to one wyglądają na takie antykonsumenckie, tak? I zastanawia mnie, gdzie tu jest metoda. Wiesz, gdzie tu jest, bo ja rozumiem, że wiem, co coś powiedzieć, pisałeś, tak, korpo. Oni nie mają jakby w, w, w poważaniu, powiedzmy, kieszeni y, innych niż swoje. Ale pytanie jest, jak, znaczy, jak można y, nie, nie, nie chcieć nawet w tym, w tym wyścigu, Brać udział, że oni się jakby się wycofują z tego, niż wprowadzają pewne zmiany, żeby już tyle maksymalizować zyski, żeby nie powiększać już tej bazy użytkowników Game Passa, ale żeby ją docisnąć. Bo jesteś. Bo to jest trochę jak z Netflixem. Wiesz, ja, ja mam ten subskrypcję Netflixa już tyle lat, a oni cały czas gdzieś tam, po jakimś czasie, a dzisiaj wzrost ceny o tyle, o tyle, o tyle. I tak jak sobie porównasz, ile płacisz kiedyś za Netflixa, ile płacisz teraz, plus jeszcze te zmiany, które nie pozwalają się dzielić kontem z rodziną i tak dalej, no to okazuje się, że jesteś takim zakładnikiem tej usługi. No bo jednak ten Netflix jest takim, taką podstawową, takim podstawowym kanałem VOD każdego. Chociaż HBO jest silne i na kanal plus można coś znaleźć, i tak dalej, i tak dalej, ale Disney powiedzmy, ale no ja, ja tylko to widzę. Ja nie, może ty masz jakieś inne spojrzenie jako że nie jesteś, yy, jesteś bardziej, czy yy, tak się wyraża, jednak fanem PlayStation, nie fanboyem, tylko fanem PlayStation. I też jesteś yy, subskrybentem yy, tej usługi Premium, I, o ile się nie mylę, przez wiele lat. Mm -hmm. I jak ty z tej perspektywy patrzysz na to, co się dzieje z Xboxem i z tymi cenami? To znaczy, wiesz, no ja, ja, ja ci napisałem, korpo będzie zawsze korpo I może e, oni już widzą, że przestało rosnąć Że ten Game Pass e, tak naprawdę e, już nie urośnie I, mhm. um, I to jest po prostu e, jakby ty napisałeś, że wychodzi Call of Duty, dlatego tak jest I może właśnie, że ludzie, którzy będą chcieli e, Zagrać w Call of Duty Za nie tam 70 czy 80 dolarów, ile ta gra będzie kosztowała Tylko za 30 e, Wybiorą Ultimate I będą grali w Ultimate I może zostaną, nie wiem, no ciężko mi powiedzieć e, Bo tutaj już jakieś nawyki konsumenckie Wchodzą w grę i może komuś tam, wiesz, się bardziej opłaca y, tę grę wypożyczyć na, znaczy, wypożyczyć, no używać jej w usłudze i jak będzie nowa za rok, czy tam za półtorej, y, bo za półtora roku kolejna część, nowa część, to przejść na tą kolejną część i nie, nie potrzebują mieć y, mhm. tej gry na własność, nie? Y, y, I może oni właśnie już stwierdzili, to już nie rośnie, teraz y, musimy. No, niestety dojść tego to co mamy, nie? Tak. Znaczy ja widzę bo, to wiesz, tutaj... yy... myślę, że yy, pandemia i to, że wszyscy ludzie siedzieli w domach, wykupywali dostępy do kolejnych seriali, bo ee, do kolejnych usług trochę stworzyła taką yy, iluzję dla tych wszystkich akcjonariuszy, że tutaj Mamy nieograniczone jeszcze pole manewru, ale to nie jest prawda I wydaje mi się, że no, ludzie naj, naj, naj, najcenniejsze co mają to jest ten wolny czas I mają inne aktywności, nie tylko granie, nie tylko siedzenie przed telewizorem No i to się tutaj, wiesz, wydaje mi się, te ich plany wszystkie trochę zawaliły, nie? Jak nagle się pandemia skończyła i ludzie zaczęli rezygnować, przestali grać, tyle ile grali. No nie wiem, może, może ja się mylę, może jest zupełnie inaczej. I wiesz, to ciężko, ciężko mówić, jeżeli się nie widzi jakichś danych, nie? Tak, to to po pierwsze, a po drugie e, z perspektywy użytkownika innych konsol mam trochę to e, w głębokim poważaniu, mhm. bo no nie korzystam z tego już. E, mhm. Korzystałem z Xboxa i bardzo mi się ta usługa podobała Game, Game Pass. No ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie ograć tych tytułów, więc zrezygnowałem z Ultimate. Później całkowicie i tak wyszło, nie? Mhm. Czyli y, ceny polskie zdają się być bardziej, tak, bardziej atrakcyjne, bo teraz patrzę i znalazłem tutaj wpis, że ten Essential ma kosztować 37 zł miesięcznie, ten Premium ma kosztować 55 zł miesięcznie i Ultimate 115, więc to nadal jest y, taniej niż, niż w Ameryce, ale ja widzę tutaj dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że kurczę, chciałbym poznać te listy tych gier, żeby mieć jakiś taki ogląd, y, co jednak się traci, kiedy, jest, y, kiedy się nie ma tego Ultimate, bo, y, tak jak mówiłem, no, te, te listy, które były w Core, to były bardzo słabe, a druga rzecz jest taka, że no, można się pobawić w Adwokata Diabła i powiedzieć tak, no ale w sumie nadal to jest mniej niż cena połowy gry, prawda? I to jest, i to jest taki, taki nadal plus w tym wszystkim, że jeśli Xbox poprawiłby tą ofertę, żeby na przykład w ciągu tego miesiąca miałby się przynajmniej dwie, trzy gry, które naprawdę cię zainteresują, Czyli ja nie mówię, że za, za w każdym miesiącu mają wychodzić na przykład, nie wiem, 3 Expedition 33, 4 Silksongi czy coś takiego, ale żeby było tak, żebyśmy miał jakąś taką alternatywę. I wtedy mówisz, okej, okay, mam tę usługę, kupił pewnie tę grę normalnie, mhm. więc opłaca się. Tylko, że po prostu ten skok jest tak drastyczny. I moim zdaniem, ja jestem fanem jednej ujednoliconej usługi. Ewentualnie dwóch, ale te, ta druga ta, ten drugi tier też musi być takie absolutne minimum, czyli komuś na przykład nie zależy na grach, tylko ewentualnie yy, właśnie te benefity związane z, z, ze streamowaniem, na przykład no swojej jest gier, taki trochę, to... nie? Bo, bo plus jest taki, że wiesz, że yy, w tym drugim tierze chyba yy, nie ma tych gier klasycznych, czyli wiesz, nie zagrasz w odświeżone rzeczy z PlayStation 1 i PlayStation 2 i z PSP yy, nie ma dem do takiego mhm. gracza, który któremu się yy, nie, niekoniecznie chce wracać do, do staroci, to ten drugi tier, no ten chyba, chyba też mi się wydaje, że tam nie ma gry w chmurze, ale nie wiem, czy, czy to jest jakaś taka, wiesz, rzecz mhm. yy, super dla, dla, dla ludzi, którzy mają konsolę, żeby grać w chmurze. Można to ściągnąć przecież, i zagrać no nie zagrasz w te PS3, nie, gry, bo one są w tyko w chmurze. Yy, ale wiesz, tutaj Moim zdaniem, to co obserwuję, no to i tak dużo osób uważa, że Game Pass ma lepszą ofertę niż PlayStation. No niekoniecznie dla mnie, bo ja lubię sobie te japońskie gry pograć, e, lubię jakieś takie dziwactwa, które się akurat pojawiają. Czy znaczy ma, ma lepszą na pewno, dlatego że PlayStation nie, nie wystrzeliwuje się z tych takich tytułów, które mhm. na premierę mogą właśnie wykręcić dobre wyniki sprzedaży. Mhm. Czyli jak mają jakiś taki hit, yy, powiedzmy, jakby mieli Call of Duty na swojej platformie tylko, to oni by nigdy nie dodali tego do plusa nie. premium. Ja to masz prawda. Mhm. I, I tak i tak yy, to samo jest z, z, z, z ich, ich, ich, w, w, znaczy, Nie, może to się zmieni, ale ja tego nie widzę. Tak samo jak yy, Nintendo ma totalnie zupełnie inną politykę, jeśli chodzi o swoje subskrypcje, o swoje E, swój model biznesowy. Oni teraz troszeczkę idą w tą cyfrę i... znaczy w, w cyfrę. Chodzi mi o to, że e, na poprzednim... E, znaczy na Switchu 1, tak? No, na poprzedniej generacji raczej standardem było, że gry były na, na Cardiżu. Teraz raczej standardem jest, że e, Cardiże są tymi kluczami. Czyli wkładasz Cardiż do tego i gra ci się ściągasz z internetu. Ale co jest najlepsze, wersje gier na Switcha 2 w większości przypadków, poza kilkoma, które pewnie możesz policzyć na, na, na palcach jednej ręki. tak 12 Chrono... jest tych gier, takich tam Tak, Kronos, tak, y, y, y, które nie mają wersji na PlayStation, y, przepraszam, na Switcha jedynkę, tak? Bo te wersje, które mają Switcha 1, i tak będzie, zobaczysz, z, z, z tym Metroid Beyond, Metroid Prime Beyond, że to są gry, które są w wersji na Switcha 1, mimo, że są w pudełku na Switcha 2. Ale ten, ten cartridge ma wbudowany upgrade. Więc ten upgrade ci się dociągnie. Czyli teoretyczna sytuacja za 30 lat nie wiem, nie ma serwerów Nintendo. Wkładasz sobie ten cartridge z Switcha 2 do swojego Switcha 2 i nie dociąga ci upgrade, bo go nie ma. Więc grasz w wersję ze Switcha 1. I to jest moim zdaniem coś, co trenduje jeśli chodzi o, o, o Nintendo i to mi się bardzo nie podoba. I ja Cieszę się, że są firmy, które, które stawiają na to, żeby jednak dać ten taki, takie poczucie premium, nie? że jak kupujesz ten cartridge, to nadal czujesz się, jak, że on jest coś warty, że to nie jest po prostu yy, taka, taka wydmuszka, którą wkładasz i owszem, odpala ci grę i możesz ten cartridge odsprzedać, więc on nie traci na wartości póki co, ale dla kolekcjonera czy dla kogoś, kto pasjonuje się, Zbieraniem gier. Nie musi być kolekcjonerem. Może być po prostu kimś, kto chce mieć jakąś nawet małą, y, jakiś zbiór swoich ulubionych gier. To on nie ma takiej wartości. Prawda? Tu już wtedy idziesz w tą bibliotekę naprawdę cyfrową. I ja, y, no tak mnie wyleczyło to, wiesz, posiadanie gier fizycznych na PC, że ja przestałem kupować gry fizyczne na PC. -cie. Ostatnie to były jakieś na pewnie tytuły typu Wiedźmin, bo y, akurat Wiedźmin był fantastycznie wydany bo i czy wersja Xboxowa, czy te dodatki miały na przykład te karty do gwinta, takie fizyczne, które mogłeś grać, więc to było coś takiego, że po czasie nawet jeśli nie miałbyś tego kodu tej gry, to same te karty do gwinta są coś warte i to jest, to jest taki, taki ciekawy przypadek, no ale no dla mnie to jest dziwna sprawa, nie zrozumiemy korporacji, oni teraz po prostu idą w maksymalizację dysków i to jest ogólny trend na całym świecie, i ludzie sobie nie zdają sprawy, że już kwestia AI to jest jedno, ale ta praca z domu. Ludzie sobie podkopują dołki tym, że się godzą na to i się cieszą, że korporacja pozwala im pracować z domu. Bo jeśli ty, ja nie mówię o tobie, jak ale wiesz, choćby o wyimaginowanym pracowniku, jesteś w stanie pracować z domu, to dlaczego pracodawca ma ci płacić tyle, żebyś się mógł utrzymywać mieszkając w jakiejś metropolii, jeśli może outsourcować na, no, do na krajów takich, gdzie, gdzie takie. Nie chcę z nazwy, no, nie? Ale gdzie takie duże firmy mają swoje biura, i y, za jednego pracownika powiedzmy w Europie mogą utrzymać 20. wiesz, w, tamtym, w tamtym kraju, nie, i pracować zdalnie. I to samo się dzieje z tymi narzędziami AI. To jest, to jest coś, co wypływa, jeśli chodzi o, o, o te, te komunikaty, bo Drugą taką sprawą, którą, no bo my możemy zamknąć na temat, to jeszcze się, bo to jest świeża sprawa, jeszcze pewnie coś tam wypłynie, jeśli chodzi o Xbox'a, no ale drugą sprawą to jest wykupienie, czy przejście, czy wykupienie EA przez konsorcjum i sprawienie, że ta strona już nie będzie publiczną, nie będzie notowana na giełdzie, będzie firmą prywatną. 55 miliardów to ma być sfinalizowane do 20, czy na początku 2027 roku czy do, do, do, do tego czasu. nie? Więc jeszcze jest powiedzmy rok tych wszystkich innych procedur, które są z tym związane. I abstrahując, kto tam jest inwestorem, że jakiś, że tam teść, przepraszam, zięć Donalda Trumpa, że jakiś wielki wielka firma Silver Lake, że 10% ma ma e, pochodzić z funduszu związanego e, z Arabią Saudyjską. Więc to, to, to tylko Chodzi o to, że już w tych komunikatach, mimo że to by była dobra wiadomość, gdyby na przykład EA potrzebowało takiej restrukturalizacji. Coś, co się stało na przykład z Delem. Nie wiem, czy kojarzysz taką firmę. Dell produkuje laptopy, komputery w ogóle. I oni cały czas byli pod tą presją tego, tego wzrostu. Że musi być wzrost i, i, i ciągnie ich. I Michael Dell, założyciel Della, wrócił, wykupił tę firmę, yy, zrobił, że stała się ona znowu yy, prywatna i ta firma rozkwitła. Więc to jest jakiś sposób. Tylko pytanie jest, czy to jej było potrzebne i czy my doczekamy się teraz, że na przykład, nie wiem, będą lepsze gry, czy oni po prostu dokręcą śrubę, zastosują więcej narzędzi, AI będą tam jakieś mechanizmy, które sprawią, że ta firma będzie jeszcze lepiej zarządzana i będzie jeszcze więcej zarabiać, ale, te, ale jakie to ma znaczenie dla graczy, jeśli się okaże, że tak naprawdę te ich tytuły, które oni chcą wydać, nikt nie zostaną wydane, nie? więc to jest w ogóle paradoks tego wszystkiego. nie, znaczy nie wiem, czy w ogóle siedziłeś ten news o, o, o, o znaczy siedziłeś, czy do ciebie dotarł? O tym, dotarł, co się ale dzieje, nie, nie, nie gram w gry jej, więc yy, specjalnie mnie obszedł. A, mhm. Mhm. Wiesz, no? Subskrypcja, subskrypcja na, te, na te ultimate futy, nie wiem, jak się nie znam, FC26 będzie e, droższa o 50%. O, pierwszy krok. No, nie, no żartuję oczywiście. No nie, więc. No, żyjemy w ciekawych czasach, prawda? Ale myślę, że ta, mm, ta zmiana, że oni przestaną być spółką akcyjną, e, wpłynie jak, w jakikolwiek sposób na jakość tych gier. Nie, nie, absolutnie. Myślę, że absolutnie. tutaj chodzi o to, żeby ten zysk dzielić między mniejszą ilość, tak, tak. mniejszą liczbę. Pogranę oni już nie muszą jakby jawnie podejmować Bo... decyzji. Oni już nie muszą, wiesz, że jak, jak jest spółka notowana na, na giełdzie, to są te walne zgromadzenia akcjonariuszy, wszystko jest takie otwarte, wiesz, jesteś taki trochę prześwietlany, a jak jesteś spółką prywatną, to oni mogą już tam robić wszystko. I, I o ile z jednej strony dla firmy to jest dobre, to jest to pytanie, czy, czy dla graczy, to będzie z jakąkolwiek korzyścią. I to nie jest przedstawiane, że, że to jest, że, że oni nie tłumaczą tego, że słuchajcie, zrobiliśmy oddolnie, patrzymy, w jakim kierunku. Ale dlaczego nie ma tłumaczyć e w ogóle cokolwiek? No właśnie. Jeżeli, właśnie. Stary, jeżeli yy, głównie odbiorcami, no to poza Battlefieldem, nie może grami? W ogóle graczami takimi, którzy interesują się wszystkimi grami, to ich odbiorcy nie interesuje, do kogo ta spółka należy i tak dalej. Oni, wiesz, no nie wiem, może tak mi się, mam jakiś taki dziwny obraz e, ludzi, którzy grają w gry i jej, ale to są raczej ludzie, którzy nie, nie, nie mają absolutnie gdzieś. E, mm -hmm kondycję branży, kto to robi i tak dalej. Ważne, żeby była nowa FIFA. Ważne, żeby były karty do futo, tak jak powiedziałeś i żeby, wiesz... Znaczy tak, to, no to masz na tym, że są gracze zaangażowani, którzy śledzą te wszystkie nowinki, newsy. No my jesteśmy takimi, tak, że do nas to dociera. Ale większość graczy po prostu chce mieć dobry produkt. Yy, na takiej zasadzie dobry w sensie, że yy, są przyzwyczajeni do tego, że co roku wychodzi nowa FIFA, tak. ona ma pewne rzeczy na które oni liczą, yy, oni oczywiście od razu dostrzegą duże czy małe zmiany, bo to są, to są ci gracze, którzy mm -hmm. naprawdę inwestują swój czas i pieniądze w te, te, te rzeczy, więc oni są jak papierek lakmusowy czy, czy kanarek w, w kopalni, więc oni to od razu yy, wyłapą. Więc ja jestem ciekawy, no bo y, wszyscy się zastanawiali, co, co się stanie y, po tym, jak y, EA y, straci licencję FIFA, tak? Czyli nie będzie po prostu płacić tego haraczu. Ja te mówię haracz, dlatego, że FIFA za tą markę chyba za 4 lata y, no wystawiała rachunek, czy chciała wystawić rachunek na około miliarda dolarów. Nie, nie, nie do końca jestem pewny, czy to jest taka... Te, te, te, ale to są tego rządu, rzędu wielkości liczby, tak? Czyli powiedzmy tam 250 milionów rocznie za to tylko, że masz licencję FIFA No i ktoś poszedł tam, powiedzmy, do roznogowy, poprzeliczał, co by było, gdybyśmy na przykład nie korzystali z tego loga FIFA ale robili jakieś indy, indywidualne deale z ligami, no nie... I tak to wcześniej robili, no nie? I tak jak się chciałeś na przykład, nie wiem, pewnie mieć kogoś na okładce, czy, czy w ogóle jakąś postać mieć odwzorowaną, bo to musiałeś jakieś umowy podpisywać. Czasami wystarczyło z całym klubem podpisać, no bo ty jako piłkarz, decydując się, że dostaniesz no, niemałą pensję, to niemal zrzekasz się do, ze swojego wizerunku. Oczywiście gwiazdy mają inaczej. Na pewno jest inaczej w kwestii Messiego, Cristiano Ronaldo, może nawet z Robertem Lewandowskim, że oni in, inne umowy podpisują, ale generalnie no, tak to sobie wyobrażam, że jeśli klub płaci ci niemałe pieniądze, no to też ma prawo zarabiać na twoim wizerunku, czyli na przykład podpisywać z jej umowę i, i, i tak to załatwili. I na pewno dużo zaoszczędzili na tym. Nie? Więc to jest, to jest ciekawe, nie? że że wydawało się, że ta, ta FIFA, ten brak tej marki wpłynie jakoś bardzo negatywnie, okazało się, że nie, że ludzie bardzo szybko przyzwyczaili się do nowej nazwy, eee, że oczywiście potocznie nadal można mówić na to nowa FIFA, ale jednak już ten EA e, FC26 funkcjonuje jako jako nowy nowy tytuł i życie się toczy, nie? Prawda? I, I jakby świat się nie zawalił, więc e, ja wiem, że e, jestem taki dosyć alarmistyczny w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że te zmiany są e, bardzo, bardzo e, ostre i, i nawet e, czytam jakieś tam e, informacje, że po prostu serwery e, Microsoftu nie wytrzymują naporu bo ludzie masowo chcą anulować swoje subskrypcje Game Passa. Oczywiście uważam, że, że to jest, że to może w drugą stronę jest, że może ludzie chcieli skorzystać jeszcze i zobaczyć, czy mogą wykupić po starej cenie mhm. abonament, zanim wejdą te nowe ceny, bo jeszcze nie tak dawno naprawdę Microsoft robił wszystko, żeby zwiększać te liczby swoich subskrybentów, a poprzez te za złotówkę yy, ceny promocyjne. Przez te zdrapki tanie. Przez to, że na przykład jak oni wprowadzali te nowe tiry i to pewnie też będzie tak, że oni przekonwertują ludziom, którzy mają powiedzmy długo wieczną subskrypcję czy jakąś tam kilkuletnią na tą ultimate wersji tej super, nie? Że, że na pewno jeśli masz tam ultimate teraz, to nie dostaniesz tej gorszej wersji. czy jeśli masz Game Passa, to rozumiem, że będziesz miał premium. A nie tego Essential. Więc to jest tak, że oni na pewno zrobią to na miękko, tylko jakoś tak dziwnie jest, że oni jakby trzymali to w sobie, to w ogóle nie przyciekło. I to jest interesujące. No ale ja myślę, że, że pół godziny rozmowy na temat Microsoft i w ogóle tego trzeciej branży, to jest dużo. Bo, bo, bo zwykle aż, aż tak nie, nie emocjonuje się tymi, tymi wydarzeniami, ale to akad jest coś, co, co moim zdaniem jest takim kolejnym takim Gwózkiem no, do tej przysłowiowej trumny, Xboxa, aczkolwiek ja nie jestem dyrektorem, prezesem, włodarzem wielkiej firmy gamingowej, więc może się okazać, że to wszystko w jakimś tam nie wiem, dłuższej, w dłuższej perspektywie, okaże się być bardzo dobre. I te gry, które będą się pojawiać w Game Passie, ze względu na to, że mają teraz więcej pieniędzy, tak by w ogóle Microsoftowi kiedykolwiek brakowało pieniędzy, będą jeszcze lepsze. Tylko wydaje mi się, że Bolsonaro się przygotowują na to, że e, bardzo dużo ludzi e, za, zasubskrybuje właśnie dla Call of Duty i czekało z tym do, do, do końca, a teraz się okazuje, że to Call of Duty będzie troszeczkę w tym Game Passie dla nich droższe. No i tyle. No. A jak to się rozwinie po premierze Call of Duty na przykład w 2026 roku to będzie prawdziwy test dla tej usługi i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy oni zyskali na tym, czy stracili. No i to jest jakby zamknięcie tematu. Przepraszam, że tak długo mówiłem o tym. Jakbyś chciał jakieś takie ostatnie słowo, drogi Rafale, na temat Nie, sytuacji? Nie, dzięki. Ja, wiesz, no tutaj słuchacze, którzy mnie znają, to wiedzą, jakie ja mam e, od dawna zdanie o Microsoftie i i to nie jest tak, że nie kibicuję Xboxowi, bo, bo Uważam, że jest bardzo potrzebną Marką i dużo jej zawdzięczamy, natomiast No nie, nie Niekoniecznie To co robią Mi się podoba I wiele razy to Wokalizowałem Więc mhm. wydaje mi się, że tutaj moje milczenie Będzie najlepsze mhm. No właśnie Drogi, drogi Rafale, co tam u Ciebie ostatnio, ostatnio e, e, słychać, czy, czy coś grasz, czy coś czytasz, coś oglądasz? Jak w ogóle Ci nam minął e, czas ostatnich kilku tygodni? To znaczy wiesz, no, od wczoraj, bo nagrywamy to 1 października dla słuchaczy, ta wiadomość, od wczoraj gram Final Fantasy Tactics The Vivales e, Chronicles, czyli e, no, prawdopodobnie moją grę roku. To jest remake e, gry, która jest grom mojego życia, bo Final Fantasy Tactics prawdopodobnie grałem w życiu najwięcej, e, najwięcej razy ją przyszedłem i to jest, wiesz, to jest taka hmm, taka miłość, no, co ci mam mówić mhm. tutaj, to jest, to jest, to jest, to jest e, autentycznie przeżycie, jakieś tam dla mnie, dla 39-letniego gościa, usłyszeć głos tych postaci na przykład, nie? Bo mm, pewne pewne rozwiązania e, techniczne, nie? To niekoniecznie e, jestem fanem, ale, e, ale jest e, jakaś magia, wiesz, taką, złapali coś takiego, że e, Zapłnił jakąś taką esencję yy, tej gry i, i, i, i jej nie zniszczyli, tylko ją jakoś tam wzbogacili jeszcze. Yy, bo tak, bo mamy tutaj do czynienia z remakiem, który oferuje dwie wersje. Jedną to jest ta Enhanced, druga to jest taka powiedzmy, Classic. I ta wersja klasik, powiem przyznam się szczerze, nie sprawdziłem. Wiem, że ona ma tłumaczenie z wersji z PSP. Czyli to jest w ogóle yy, dla mnie też pierwszy raz taka styczność z tym tłumaczeniem z PSP, z innym tłumaczeniem yy, gry, inne teksty są, więc to jest takie dla mnie też jakieś takie przyżycie, bo ta, ta, ta wersja. Jest taki ma, ma, ma, bardziej bogaty język, taki trochę stylizowany, wiesz, na, na trochę są zwroty, których ktoś już nie używa w angielskim, e, to jest gra o e, szlacheckich rodach, e, są rycerze, są, są e, książęta, lordowie i e, ta wersja z PlayStation Pierwszego ona była taka, taka, była takim prostym tłumaczeniem, nie? a tutaj mamy to, to tak mm -hmm. to ten język, no teraz to, to w tej wersji classic, yy, ona jest powiedzmy jak najbardziej w, utrzymana w, w duchu oryginału, poza tym tłumaczeniem, natomiast wersja enhanced, no to ma yy, pełen pe pe pe pe dubbing yy, i możemy sobie posłuchać tych głosów. Nawet w, w, tych, w, w samej rozgrywce, tak? Od... Tak, tam są jakieś tam. Czy znaczy wiesz, to, to nie są jakieś yy, wielkie mhm. yy, teksty w rozgrywce, tam, że, wiesz, że że Twoja postać mówi przed, yy, przed śmiercią, nie? że tam zawiodłem albo coś w tym rodzaju. To nie jest jakaś tam yy, mhm. rozbudowana yy, pod tym względem gra te komendy, które wydajemy, no to nasze postacie niemo wykonują i czasami coś tam się zdarzy, że coś powiedzą. Um, natomiast, no graficznie to, to, to się utrzymali, wiesz, duch oryginału. Film, który jest na początku, on jest w takiej ciekawej, e, w ciekawej konwencji zrobiony, bo on jest, trochę udaje, to czy znaczy to jest 3D z takim nałożonym filtrem, który udaje że to jest to rysowana animacja, nie? I, i te postacie rzeczywiście wyglądają jak z tych artworków, czyli czy, czy, czy materiałów, gdzie je widzieliśmy, poruszają się, no, no to jest wygląda to naprawdę fajnie, nie, nie zrobili tego w jakimś tam full 3D i, i, i nie, nie, nie starali się mm, jakoś tego tak stworzyć, wiesz, no, w pewnym CGI, takim, wiesz, trójwymiarowe postaci. Nie, tylko tak przenieśli to, w, myślę, że w taki sposób yy, nie yy. Bezpieczny? O, to jest dobre słowo. Bezpieczny mm -hmm. sposób, nie drażniący, wiesz, fanów, nie zrażających nowych ludzi, bo te, yy, to jest bardzo charakterystyczny wy wybór artystyczny, jeżeli chodzi o przedstawianie tam postaci, one mają twarze takie dosyć płaskie, tylko oczy i małe usta, nie widzimy tych nosów. Yy, to nie jest też taka, taki realizm postaci, które yy, są trochę zdeformowane, mają trochę większe głowy, większe E, korpusy, takie sz, sz, szczupłe nóżki, ale jest to naprawdę bardzo w porządku zrobione, no, z jakimś tam oddaniem ducha um, tego, co mogliśmy sobie przez te wszystkie lata wyobrazić. No mówię, natomiast ja nie jestem e, osobą, która grała w, w tę wersję z e, War of Lions, e, z PlayStation Portable i... Nie gadaj. No nie, ja nigdy nie miałem y, tej przyjemności, nawet jeżeli y, no, za, zawsze wracałem do wersji z PSX, -a. No to, to, to wiesz, jak ja nawet dowiedziałem się, że jest tam remake na PSP, to, y, to nie czułem nigdy tej potrzeby, nie? Doszedłem do wniosku, że wiesz, że to co. To, to jest pewnie to samo, nie? Więc nie wiem, jakie tam były usprawnienia. Może, może są rzeczy, o których ja mówię, to one już tam były. Y, jest to gra taktyczna, bo dla tych, którzy nie wiedzą, sama nazwa wskazuje, że to jest gra taktyczna. Mamy tutaj dwa, dwa, dwa jakby dwie, dwie, dwa. Jak to nazwać? Mamy. Nie, mamy pełne 3D, tylko że mamy dwa, jakby dwa etapy gry. Pierwsze to jest poruszanie się po mapie, kupowanie uzbrojenia, zarządzanie naszym oddziałem, ekwipunkiem, ich umiejętnościami, zdolnościami wydawaniem punktów, wydawaniem pieniędzy na mapie, poruszanie się po lokacjach i ekran walki, który jest w pełnym 3D jest plansza podzielona na, na, na, na kwadraty i poruszamy się postaciami, każda ma tam ileś ruchów i, i może wykonać akcję na końcu. To jest bardzo e, klasyczne w tym takim rozumieniu gier taktycznych. Mm. Jakby, no to, jakby, gdyby nie to, że jednak Fantasy Tactics jest, jest grom. oczywiście dużo bardziej znaną, to bym powiedział, że to jest tak jak w, w Dark na PSP. No stary, to jest wiesz, nie chcę tutaj mówić, y, ale mam takie, jak grałem w Joannie Dark, to y, ja czułem taki, wiesz, to, to jest trochę klon, nie? To nie jest klon tak. per se, ale, ale czerpię bardzo dużo z przedstawienia mapy, z poruszeniem się jednostek, więc osoby, które grały w Joanny Dark, Dark, to znajdą się w się bardzo dobrze. I jest to o tyle, że wtedy mnie kupiła ta, ta gra tym, że... Ma bardzo dobry system rozwoju postaci. Mamy, kla znaczy, nie klasy, tylko tutaj nazywane zawodami jobs. Mhm. I nasza postać zaczyna jako giermek, Squire, może być też ewentualnie chemikiem, to jest ten podstawowe dwie, dwie klasy. Chemik leczy, rzuca buteleczkami na odległość. Squire jest takim pierwszym podstawowym wojem, który się każda z tych klas rozwija. Chemik się rozwija w postaci magiczne władające magią czyli Black, Black Mage'a Prista i tak dalej to leczącą klasę walczącą jakimś tam typem magii używająca sumonów natomiast Giermek rozwija się w rycerza, łucznika mnicha i kolejne klasy znaczy odblokowujemy Podnosząc level w innych yy, Klas, zawodów I możemy sobie też te umiejętności Przerzucać i tworzyć kombinacje Czyli możemy mieć y, Rycerza, który włada magią Ale też możemy Mieć jakiegoś naprawdę bardzo sprawnego No nie wiem yy, um, Łucznika, który Przy okazji yy, rzuca yy, Buteleczkami nie? Także ten, ten rozwój jest bardzo um, dowolny i, i daje maksymalną swobodę. Um, tak naprawdę tylko używanie tych zawodów jest e, ograniczone, nawet nie, ale e, ma pewne, pewne bonusy są z pewnych statystyk. Nasze postaci mają... Tak, jakby dwie podstawowe statystyki: Faith i Brave. I te, które mają wysoki Faith, no to wiadomo, że lepiej będą się sprawdzały w klasach magicznych. Te, które mają, są, no, mają wyższy Brave, będą lepszymi wojownikami. Ale tak naprawdę to nasze statystyki zależą przede wszystkim od uzbrojenia, które kupujemy i zdobywamy i znajdujemy. Także e, to dla mnie w 90. tam, którymś roku. W w ósmym albo w dziewiątym, już nie pamiętam. A chyba że Ale ja nie grałem jest... na premierę, wiesz? Aha, aha. Było dla mnie jakimś takim mega interesującym e, czymś. I, i mhm. e, ten wygląd tej gry, która naprawdę różniła się od, od wszystkiego, co do tej pory grałem, ale też e, fantastyczna muzyka. I, I fabuła przede wszystkim sprawiła, że ja tę grę pokochałem i teraz wróciłem. To jest y, historia, którą opowiada nam kronikarz. Y, on opowiada y, historię chłopaka, który, który jest zapomniany przez y, historyków. Mamy y, Delite, który jest tam rycerzem. Który, który jest znany i którą postacią jestem poważoną i uważaną za kogoś, kto zjednoczył królestwo. Natomiast jest Ramza, którego my się wcielamy, który, który jest uważany przez Kościół za heretyka i który jest zapomniany przez historię. I to jest właśnie historia Ramzy. Ten historyk tak jakby nam przybliża historię Naszego bohatera, który jest z rodziny szlacheckiej, którego właśnie Delita jest przyjacielem z, z, z ludu, który, który jest tam jego e, od, od dzieciństwa kompanem. E, ich siostry się też razem wychowują, i e, to jest takie, wiesz, pierwsze, pierwsze wrażenie to jest takie trochę zdziwienie nie? Bo, bo nagle się okazuje, że. Mm, My jesteśmy z tego wysokiego rodu. Nasi bracia są wielkimi dowódcami. Ojciec był jakimś tam bardzo poważnym generałem. Yy, mamy majątek, a, a dowiadujesz się na początku, że, że świat o tobie zapomniał. Nie? I ym, to jest historia tego, dlaczego świat zapomniał o Ramzie. Yy, nie do tego, że Ramza nic nie robił, tylko, że te wydarzenia, których był motorem, które też często są przypisywane jego koledze, yy, z mm -hmm. którym przyjdzie nam walczyć w dziale razem, w pierwszym rozdziale, ale później nasze drogi się rozchodzą. Są też przede wszystkim jego, jego zasługą, która, która w bardzo dużym stopniu zostaje przypisana komuś innemu. No jest takim człowiekiem, który, który dzieciakiem, bo to jest młody chłopak tam nastolatek, który, który zrobił bardzo dużo, i wtedy to mnie to jakoś tak strasznie kupiło. Mhm. Druga sprawa, to jest historia. To, to, to jest taka dosyć mocno polityczna historia. To też w wieku nastu lat. To była taka pierwsza gra, taka silnie i angażująca mnie, jeżeli chodzi o. Kasowość, o sprawiedliwość społeczną. Ja się nie spotkałem z tym. Jasne, tam były jakieś gry, które miały poważniejsze tematy gry strategiczne i tak dalej. Natomiast tutaj, wiesz, byłem w fabule, która była fikcyjna i która była naprawdę poważna. W sensie poruszała istotne wątki i istotne zagadnienia dla, dla mnie wtedy i gdzieś to mnie to też kupiło. Mamy tutaj Krainę, która Dopiero co Skończyła się w niej wojna I ta kraina jest Opanowana przez Bandy Żołnierzy, którzy Zostali porzuceni po tej wojnie Są no to trochę jakbyś miał to przeniesienie po wojnie wietnamskiej. Żołnierze pozostawieni sami sobie, głodujący, traktowani przez szlachtę, która dopiero co ich prowadziła na, na rzeź, yy, traktowani jak zwierzęta i, i dochodzi do pewnego rodzaju buntu. A przy okazji gdzieś tam w tle jest yy, historia obalenia monarchy, yy, walki Kościoła i jakiegoś tam jeszcze innych sił, e, o dominację i no tutaj dużo by jeszcze mówić, natomiast e, mhm. niech każdy sobie to, kto będzie chciał, odkrywa, bo historia Final Fantasy Tactics jest niesamowicie e, głęboka. Mhm. Jeżeli mówimy o grze, która powstała w latach tam 90. E, co mogę powiedzieć. Ogóle... Przepraszam, tylko pamiętasz, ile jak pierwszy raz grałeś, bo później jak przyszedłeś, powiedzmy, te kolejne przejście, to może były już takie bardziej taki świadome, w sensie wiedziałeś, co masz robić szybciej. Ale pamiętasz, ile ci czasu zajęło przejście Tactics po raz pierwszy? Tak 40 właśnie. parę godzin, ale yy, tyle miał safe nie? Ale to, to nie jest yy, czas włożony w tę grę, bo wiesz, jak Przegrałeś, to powtarzałeś potyczko tak? save, nie? Więc save miał 45 godzin. Mogło być 3 razy więcej, mogło być. No nie umiem ci powiedzieć, bo. Save miał 45 godzin, pamiętam tam ten ostatni, ale to, to, ja... to Dlatego pytam, że, że ja nie pamiętam, bo ja nie, nie, nie, nie byłem taki taktikowy, jak, jak ty, to już od razu powiem, że, że ta, ta Joanna to była ta moja gra, w której spędziłem mnóstwo czasy, mhm. ale w Joannie to najbardziej wymęczył mnie ten grind, ten grind, wiesz, że to, że ja musiałem dużo robić takich potyczek tylko po to, żeby wylevelować postać, bo wiedziałem, że kolejna walka, no ja sobie nie poradzę, jeśli moja postać nie będzie na takim y, poziomie. I, i to hmm. mi zajmowało najwięcej czasu, wiesz, że sama historia, w ogóle, ja, ja wiem, że tak abstrahuję, bo w ogóle ten gatunek gier y, taktycznych, y, bo to chyba wszystko robił y, Square Enix, bo chociaż nie wiem, czy akat Dark robił Square Nie, Jan tak Dark nie chyba pamiętam. nie jest od Square ale Tactics Ogre chyba jest od Square Enix, nie? Pamiętasz? Tak, Tactics... tak, tak, tak, chyba tak. I też miała swoją taką wersję Reborn, która wyszła jakiś czas temu, taka odświeżona. Mhm. I to są właśnie wszystkie gry, które wizualnie, no, wyglądają bardzo podobnie. Nie? I, i, i, I to jest coś takiego, że, że już ta formuła, już widać, jeśli powiela się tę mechanikę, to już widać, że ta mechanika sama w sobie jest świetna. Wiesz o co chodzi? I że to hmm. nadbudowanie tego wszystkiego to jest... Na, i, I dlatego mówię, że świetna mechanika, ale w pewnym momencie to, to mnie zmęczyło tylko to, że ja po prostu widziałem, że ja muszę muszę się na, na, na te potyczki takie czysto grindowe godzić, żeby później znowu mieć to wyzwanie. Znowu jest ta, ta, ta kwintesencja tego. No ale Tylko tak wiem, że to akurat pytanie trochę szczapy w tym momencie, ale też... Yy, no szkoda, że nie wiedziałeś te tej, tej War of the Lion, bo z tego, co, co e, słyszałem, to, to e, być może to jest najlepsza wersja gry, dlatego, że e, e, coś tam podobno było więcej w tej grze PSP, niż nawet jest w tym remake'u. No ale to, e, ani ja nie, nie, nie, nie przeszedłem tego War of the Lions, e, tym że nie grałeś, więc, więc możemy, powiedzmy, to zostawić na jakiś czas później. Ale mnie bardzo ciekawi, jak wiele rzeczy tak naprawdę zmieniono między właśnie tym oryginalną grą, a tym remake'iem. Bo wizualnie oczywiście jest taka enhanced, nie, wszystko jest ładniejsze, czystsze, ale tak, tak czy, czy poszuli się jakieś zmiany, wiesz, takie, które, które od razu ci się rzucają w oczy, jako takie dosyć y, spore, nie? To znaczy, ja wybrałem to znaczy, sobie tryb y, trudności Night, bo y, nie doczytałem. E, długo się zastanawiałem, czy sprawdzić najpierw klasika, czy i sobie trochę pograć w klasika, a później przejść na ten ale stwierdziłem, że nie no, kurde, nie będę tracił czasu, e, chciałbym coś powiedzieć na podcaście. I, i zacząłem grać w Enhanst i wybrałem tryb Night, który jest tam domyślny. Nie przeczytałem, jakie są te mm, pozostałe. Natomiast z tego co rozumiem, to Night jest e, przystosowany do obecnych standardów, a ten wyższy. E, który jeszcze jest, oferuje rozgrywkę powiedzmy podobną do tego e, oryginalnego. Więc gra jest, e, ma, ma trzy tryby trudności i na tym średnim jest łatwa. Naprawdę jest łatwa. no e, Już nawet nie chodzi o to, że e, ataki e, Więcej, znaczy może nawet nie, może nie, nawet nie chodzi o ataki. Częściej trafiają, może, może tylko wiesz, mam takie wrażenie, że te potyczki mi idą za, za łatwo. Drugie, z drugiej strony nie jestem też złym człowiekiem do mówienia, że gra jest łatwa czy nie, bo nie wiem, ten pierwszy rozdział to grałem naście razy i, ym, i znam na pamięć i, i wiem, jakie, w jakie klasy inwestować punkty i. i ym, gdzie się ustawić i tak dalej. Na pewno zmieniono, teraz moje pytanie jest takie, czy to zmieniono, zdaję oczywiście w próżni. czy zmieniono to względem w ogóle poprzednich części, czy tylko względem PSX-owej? Bo um, bo nadal to jest. Każda nasza postać ma znak Zodiaku. Znaki Zodiaku są dosyć ważnym e, i, i powiedzmy przewodnim motywem w tej, w tej grze, um, Każda nasza, nasza postać ma znak Zodiaku, i między tymi um, znakami Zodiaku są synergie, które powodują, że na przykład, jak mamy w oddziale postaci z takim znakiem Zodiaku, to one sobie lepiej współpracują i też one przeciwko konkretnym przeciwnikom, na przykład zadają. Większe mają szanse na krytyka, większe obrażenia zadają, bo mhm. po prostu... To takie bardziej rozbudowane nożyce, papier i kamień. Tylko, że po tak. jest więcej I tych, tych, widelce. To to bardzo fajnie to było rozrysowane w oryginalnej wersji. Były, jak sobie tam otworzyliśmy samouczek, bo to, to, to też zabawne, że tego gra nie tłumaczyła nigdy, nie? Nie było uczków, Trzeba było wejść z takich pojawiających się pop-upów, że hej, twój znak zodiaku to, nie wiem, ryby, więc uderz tego przeciwnika y, tą postacią, bo te ryby to jednak będą zadawały mniejsze obrażenia. On, tutaj nie ma tej synergii. Nie było tego. Trzeba było wejść sobie w wewnętrzne tam wewnętrzną instrukcję i poczytać o tym. To było fajnie rozrysowane na zasadzie y, grafów, Tutaj tego nie ma. Eee, mam wrażenie, że ten kodeks cały jest trochę... Mm, czy mnie się nie podoba dlatego, że na przykład nie mamy wieku postaci. Nie? Mamy e, o, i, o, do, do dobry opis. Fajnie fajnie zrobiony. To ładnie wygląda. Natomiast poprzednio mieliśmy ile ta postać ma lat i mogliśmy sobie jakoś to w tej głowie swojej układać. Jaki to może być? No to, jest, to jest dojrzały mężczyzna, 50-letni, więc on pewnie ma inny głos. Eee, tutaj mamy... Wyrugowanie wieku i, I Tego nie ma jest, jest taka Jakby Bardzo fajna ta oś czasu Która była w Final Fantasy XVI Która mi się tam podobała Czyli mamy Możemy sobie przewijać po kolei wydarzenia. Nie musimy się ograniczyć tylko do tych filmików i scenek przerywnikowych do obejrzenia, tylko mamy dokładnie po kolei wydarzenia, które są opisane przez te, jak tam nam historyczka opisywała. To tutaj mamy też tak to, to, to fajnie rozpisane. To na pewno jest dodane. To jest z Final Fantasy XVI. Widziałem to pierwszy raz i to wydaje mi się, że jest stamtąd zaczerpnięte. Um, nie wiem, czy to było, na pewno nie zwracałem uwagi, ale tutaj są miesiące, które są w porze suchej, w porze deszczowej. Domyślam się, że tutaj kwestia jest tego, czy na planszach będzie padał deszcz, czy nie będzie padał deszcz, mhm. ale, ale to też warto zaznaczyć, że, że coś takiego zauważyłem. No menu, są zmienione, natomiast wydaje mi się, że wszystko. Było pewnie niezmienione, tak? Ten, na tej wersji tak. Enhanced. Tak. Wydaje mi się, że no to są przede wszystkim. Um, wygląda ładniej i jest pełen dubbing. Trochę animowane. Wydaje mi się, że te, te portrety postaci są trochę bardziej animowane. Uh, no. to, to jest yy, ten duch oryginału bardzo dobrze zachowany. Nie? Tutaj nie ma jakichś tam rzeczy pododawanych, które, które by jakoś szalenie zmieniały rozgrywkę. Żadnych mechanik nowych nie ma. No to jest to jest stary Final Fantasy Tactics, tylko w ładniejszych menusach, w ładniejszej mapie. Ta mapa jest cała, jest nowa. Te zameczki, które, które odwiedzamy, one są teraz na tej mapie narysowane. Nie są tylko kulką niebieską albo czerwoną, nie? bo tam czerwona, taka pomarańczowa kulka to były Miejsca na mapie, gdzie mogły być te random encounters. I teraz, właśnie nie pamiętam, bo... Mm, ale teraz można na przykład Stanąć na takiej lokacji, z, gdzie, gdzie... Gdzie ten random encounter występuje Bo wcześniej to było, przechodziliśmy między jedną a drugą lokacją I mogliśmy trafić, no nie, że... że w, w, czasami się pojawiały nam A teraz można po prostu wejść w tą lokację i wymusić walkę, nie? No to to takie łatwiejsze jest, powiedzmy, grindowanie, bo nie wymaga od nas ułożenia po tej mapie w ten i z powrotem, w ten i z powrotem. Ale mm, nie wiem, czy to na przykład nie było już na PSP. Także no nie umiem też za dobrze odpowiedzieć na twoje pytanie co tam się zmieniać, no, tak, ale, ale, ale aż tak nie pamiętam, dlatego że mi się, wydaje mi się, że to już było w innych grach, które były na PSP, między innymi w Janie Dark, nie? Że, że to grindowanie było bardzo bardzo ułatwione w, w nie, Tak jak mówisz, dokładnie tak opisałeś. Więc, no. więc, yy, więc jest, jest szansa, że Janna Dark właśnie z tego taktika War of Lions nie? Z, mm -hmm. z, z, z mm, A w ogóle to Jan Dark to level 5 robiło. Tak, tak, teraz ci tak, powiem jeszcze. Tak, tak. Ale jakby, jakbyś mi powiedział, że to jest gra wydana przez Square Enix nie i bym zapomniał o tym, że, że tam level 5, 6 się pojawia, to naprawdę to jest niesamowite, jak, jak ta stylistyka tych gier jest, jest no... Wręcz identyczna, nie? Nawet te kwadraty, jak są znaczone, wiesz, te, te miejsca, gdzie możesz iść na niebiesko, nie? Te twoje zasięgi, no wszystko. No ale to um, Square też ma tę serię um, z mechami Front Mission. Mhm. I ja Front Mission wcześniej zagrałem niż yy, w Taktikse. Yy, rzeczywiście w to, w to Front Mission było, było yy, no, no, wcześniej, i, i ja ten system znałem. Właśnie z front mission i on mi się tam właśnie bardzo podobał. Eee, tylko, że front mission no, nie było, było super. Było super. No, no, no, tutaj m, tam był taki wewnętrzny internet, bardzo, bardzo ciekawe takie rozbudowanie. Natomiast samo eee, same możliwości tam w, e, ingerencji w twojego mecha, no to nie było jakieś tam, wiesz, e, rozbudowane. No tak było ciało, dwie nogi, robić. dwie ręce i broń, nie? Mhm. Ja muszę chyba Dementi zrobić, bo teraz widzę, że w Japonii, bo akat w Europie nie, ale w Japonii Joanna Dark pojawiła się już w 2006 roku, a, te, a ta odświeżona wersja a... taktika w 2007. Więc może w drugą stronę, wiesz o co chodzi, że stworzyli świetną grę na, na PlayStation 1, mhm. później powstało kilka gier i oni robiąc ten, ten, taką wersję, no wtedy ultimatywną, nie? ten War of the Lion zrobili po prostu, um, ale jeszcze no, z tymi dodatkami, nie? Po drodze były chyba te na Game Boy Advance dwie gry, albo pewno jedna była Final Fantasy Tactics Advance. E, to był taki isekai, czyli dzieci z naszego świata. Zostały przeniesione do świata magicznego. I oczywiście tam grafika była zupełnie inna, ale może e, też pewne elementy tam się pojawiały. No, nie, nie, nie grałem, więc. No tak. Nie, nie. Ja, tam, nie czyli ja to mówię wszystko z, z głowy, czyli z niczego, mhm. biorąc te ale, takie lepsze źródło. Ale ja uważam, że w ogóle. I, i to jest taka, taka rzecz, z której, której powinniśmy się cieszyć, i mam nadzieję, że żadne patenty Nintendo i te jakieś głupie pomysły na to, żeby patentować czy, czy zabezpieczać, nie wiem, mechanikę rozgrywki czy jakiś taki styl nie wiem, czy tego jak się łapie pokemony, co to nie to, że... Bo gry mają niesamowity wpływ na siebie, wiesz, ta inspiracja, nie? Że to, że, mhm. że kiedyś przez przypadek udało się stworzyć precedens w Stanach Zjednoczonych, kiedy gry były proste i składały się z kilku pikseli, i bo to być może jeszcze było wcześniej, jeśli chodzi o gry planszowe. Ja nie wiem, jak to jest z grami planszowymi, ale udało się stworzyć ten precedens, znaczy udało się, utworzony no stw został precedens, że mechaniki nie można opatentować. I dzięki temu my po prostu... Jeśli chodzi o gry wideo, mamy cały czas niesamowite inspiracje, rozwój itd. i tak dalej. I to, że gry na siebie wpływają, i czasami jest ciężko powiedzieć, która z której yy, wyciągnę, bo to, bo to, że one prze, wiesz, powstały w ciągu takiego krótkiego yy, czasu, nie? odstępie w takim krótkim, no może świadczyć, że oni w ogóle nad nie musieli patrzeć na siebie, że mogło być tak, że kurcze, oni wydali to mianne, i tam ludzie od Square'enic mówili, kurde, ale nas ubiegli. W tym level fight genialni ludzie pracują. Musimy ich, nie wiem, chociaż w kulturze japońskiej chyba nie ma takiego podbierania sobie pracowników, ale no, musimy pewne rzeczy zmienić, poprawić i, i, i no, moim zdaniem to, to tylko się, my gracze na tym zyskujemy. Nie? Bo, bo mimo, że powiedzmy, no, tak jak mówię, no, były te pomniejsze gry, yy, no fan fantazja jako sama marka, no nie, no to cały czas się rozwija i, i, i cały czas widzimy jakieś różne gry, ale sam fakt, no nie, że ta spuścizna jest tak niesamowita i ona cały czas wpływa na inne gry, ale też po latach zrobili ten taki wielki, wielki powrót, za koło i zrobili właśnie tą, tam ten, to, to i Chronicles i, i no jestem bardzo ciekawy, jak, jak wiesz, po, po tych latach teraz nie grasz w tę grę, tak, i... Czy ona otwiera w twojej głowie wszystkie te wspomnienia, które miałeś, e, no, będąc młodym chłopakiem, no, nie? nastolatkiem właściwie, tak? Kiedy, no, takim późnym nastolatkiem, kiedy grałeś właśnie w To Fun Fantasy Tactics? Czy, czy, czy czujesz sobie, dziecko, czy nagle wiesz, jesteś jak, nie, wiesz, jak to, w ten chłopiec, który, który jest to pyszne danie? Nie, czego, bo. Yy... Ja gram w finala cały czas tego Tacticsa. W sensie mm, był taki moment, że ja w wakacje, każde wakacje grałem, przechodziłem. I, mm, i nawet jak kupo, kupiłem sobie y, tego anbernika, to sobie mhm. wziąłem i na nim e, umieściłem mm, obraz finala i sobie na nim trochę pograłem. Także nie, nie, nie mam tego powrotu Takiego wiesz, ale znowu z drugiej strony Wiesz, usłyszałem muzykę Z tego pierwszego Filmu, który jest też Przeniesiony, nie wiem czy on jest Od początku cały stworzony, ale jest, jest Jeden do jednego z tej wersji Tak mi się wydaje I usłyszałem muzykę Hitosiego Sakimoto I wiesz, gdzieś tam Coś tam w środku zdrżało Nie, wiesz, tam Wow Gram na PlayStation 5 Final Fantasy Tactics, ale to było, to było takie, takie wrażenie. nie? Później yy, później usłyszałem te głosy i się ucieszyłem, nie? że no, to jest coś, co, yy, co, co, co mnie zaskoczyło. nie że, Znaczy, ja wiedziałem, że będzie dubbing, ale tak nie sądziłem, że to, to w jakiś tamkolwiek sposób yy, przeżyje, ale w jakiś tam sposób to, to tam gdzieś trafiło we mnie. Natomiast no, nie mam tych wspomnień, wiesz, z y, y, y, tych pierwszych, bo one się zatarły, bo po prostu tyle razy grałem mhm. Mam więcej, wiesz co, powiem ci tak, mam więcej wspomnień z taktiksem, z liceum, który już któryś raz przechodziłem i robiłem wszystkie postaci, chciałem mieć na, y, na 99 levelu i mieć wszystkie, każdą postacią, którą gram, mieć wszystkie joby zrobione na maksa i pamiętam, że y, ja wagarowałem w KHO. Było tak, że y, zamiast 10 na wagary, to ja wracałem do domu. I grałem, grałem cały dzień w taktiksa i powtarzałem, wiesz, te walki do znudzenia, do znudzenia, do znudzenia, do znudzenia To bardziej mam takie wspomnienia z tą grą niż, e, niż e, wiesz, nie szedłem nie wiem, gdzieś tam do parku czy coś tam ze znajomymi z klasy, z kolegami, z koleżankami Jeśli tam urywaliśmy z lekcji, tylko ja wracałem grać e, No to, tak, to, to takie mam bardziej wspomnienia niż z, z, z tym pierwszym moim kontaktem Mhm. Bo, ale tak, to, to, to, to tak w drugą stronę. Czyli w sensie, jak patrzysz na to, to czy to jest taki. Te, bo, no bo dla mnie to jest taki trochę bardziej remaster niż remake, ale ja tak nie, nie, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, yy, czy w tym momencie oni wprowadzili dużo zmian, które by. Które by znaczy, jak ty na to patrzysz, tak, już znając doskonale oryginał, czy ty tu widzisz, że oni. Yy, po, wyścili się na, na, na, na zrobienie czegoś, czegoś nowego. Czy coś tutaj Cię zaskoczyło? Oprócz tego dubbingu, no, o którym mówiłeś, że się spodziewałeś, i że będzie, i, i że, że no to intro jest. Ono jest zmienione w stosunku do jedynki, ale wydaje mi się, że jest dosyć podobne do tego, do jedynki, no, w sensie na PlayStation 1, no, ale jest dosyć podobne do tego, co było na, na PlayStation Portable. No może tak było, że wiesz, na, na, rzeczywiście na, na PSP było. Było te te, te filmy, no. ciężko mm -hmm. powiedzieć, no bo. Tak, ale w tym sensie, czy, czy uważasz, że Nawet tego oni nie mogli coś tak. zrobić więcej? No nie? tak już wspomniałeś o tym, o tym kodeksie i o tym, że na przykład odjęli pewne rzeczy, nie? Że na przykład no, tego wieku nie ma, ale właśnie no tak, tego tak wieku patrzę, nie ma, no. no Jak, jak oceniasz, no nie? Czy, czy twój tylko sentyment i twoja miłość do, do taktika, no nie tutaj wystarczyły, czy, yy, czy, czy jesteś po prostu ślepy, i nie jesteś w stanie powiedzmy nic krytycznego powiedzieć, na przykład o tym, że albo tym, że, że czegoś, yy, yy, czegoś brakuje, bo no tak jak mówię, kurde, szkoda, że, że nie grałeś w te World of the Alliance, bo to by było takim, takim wyznacznikiem mm -hmm. i mi się wydaje, że prawdopodobnie potem jak przejdziesz tam grałem, może nawet zrobisz platynę, to wrócisz do tej wersji z, z PSP i nachodzisz na swojej wicie wspaniałej, która na pewno nie kurzy się u ciebie, Będziesz, A, będziesz Nie lapić? pomyślałem nigdy, żeby, wiesz dlaczego? Bo ja kupiłem yy, na Vite, yy, tą wersję z PSX-a. <laughs> grałem, nigdy nie grałem w tą wersję z PSP, tylko z PSX-a mam na mhm. Wiesz, ja mam, ja mam wersję z psx bo ja mam tą, yy, pamiętasz tą minikonsolkę? To, to e, PSX Mini, ja już nie pamiętam nawet dokładnie jak to się nazywa. Mm -hmm. no, no. I, I tam jest, y, jedna z tych, tych takich klasycznych gier właśnie jest tam Final Fantasy Tactics, nie? Więc, więc y, y, y, powiedzmy, zasmakowałem trochę tego oryginału, ale ja, no to był ten okres, że ja wtedy wchodziłem w gry pecetowe. Ja, jeśli chodzi o konsole, to dla mnie one istniały jako, jako nie, że fanaberia, tylko ja patrzyłem na konsolę przez pryzmat na przykład tego, co było pisane w Secret Service o konsolach i że to był taki... No ja wiem, że to, że to naprawdę dopiero przy Xboxie konsol... tak naprawdę zostałeś konsolarzem, nie? Przy Tak, 360. późnym, tak, tak. Już 360 się pojawiło, a ja wymyśliłem sobie, że kupię sobie oryginalnego Xboxa i, i no tak to się u mnie zaczęło, nie? Na poważnie z konsolami, no bo oczywiście... Jestem jednym z tych niewielu posiadaczy, jak się okazuje, jest coraz mniej na świecie, e, Amigi CD32, która, która oczywiście była konsolą, ale, ale tak naprawdę no to, to była Amiga 1200 z napędem CD bez klawiatury i stacji dysków, więc, więc za, zależnie jak na to patrzeć, no nie, no to, to była konsola z definicji, ale, ale była Amigą. Ale była Amigą i nie była tym co ja widziałem, powiedzmy, na tych skinach z Segi Saturn, nie, nie, czy z właśnie z PlayStation. Tylko, że yy, no, dla mnie to był taki inny świat, bo to były zupełnie inne gry. Wiesz, to pierwsze 3D, które było interesujące i, i te gry wyglądały yy, bardzo ciekawie, no to jednak dla mnie to była era yy, tych właśnie wszystkich gier izometrycznych rpg tego CRPG, czyli to mhm. były Falauty, yy, to było Di Diablo, Yy, bardzo trochę mniej, nie? bo, bo yy, powiedzmy, yy, jeśli chodzi o fantazy to tak jak sobie myślę, to yy, Planescape Torment bardziej, nie? jeśli chodzi o, o, o ten forgotten realms, ale to był ten, to był ten okres, wiesz, to, to były te gry typu właśnie Quake, to były, wiesz, no, że, że konsole wtedy mogły dla mnie nie istnieć, to była taka, taka ciekawostka, no to też ta anegdota o tym, że jak widziałem Nintendo 64 yy, w Empiku, no to, to był taki święty gral. Kosztowało to majątek, gry wtedy kosztowały po 350-360 zł. i oczywiście, jak widziałem Shadow of the Empire, no to, no to rozpalało wiesz, we mnie taką chęć posiadania takiego sprzętu, ale, no ale to nie było nawet możliwości. No to wiesz, ja mogę widzieć na ulicy Porsche, Ferrari no ale no i ja wiem, że, że nie jestem na takim etapie, może kiedyś w przyszłości, kto wie, żeby sobie taki samochód kupić, nie, więc, to, to, więc ja się trzymałem tych presetowych gier i, i cała ta yy, wiesz, magia tych wszystkich gier, który, o których tak yy, często słyszę, bo Final Fantasy Tactics jest jeden tytuł, no Final Fantasy 7 też, ale na przykład Zeno Gears nie, ja wróciłem hmm. do tej, znaczy wróciłem, ja zagrałem w tę grę, ja prawie nawet ją przeszedłem, ale do tej pory ta fascynacja i tego, co ludzie wyciągają z tej fabuły, z tego, tego świata, to moim zdaniem jest, jest, jest fascynujące, bo, bo dla mnie to była taka trochę gra dopracowana, w porównaniu do tego, co miałem na przykład w falaucie. pierwszym, drugim, jeśli chodzi o fabułę, mhm. tym, jak sama rozgrywka była zorganizowana. Więc to jest takie coś, co ja, ja z ciekawością słucham właśnie tych opowieści. Ja, ja, ja yy, widzę wiesz, gry, które czerpią z tej stylistyki, no, no, być może będzie moment, żeby o tym porozmawiać, nie? Sea of Stars, nie? To, jest, to jest taka gra, która jest stylizowana na, na te takie y, japońskie RPG jeszcze z ery, y, Super Nintendo. Tak. Że, że to jest dla mnie fascynujące, tak. bo to jest, to jest świat, który ja nie przeżyłem go, mogę, powiedzmy, czasami sobie zasmakować, odpalić taką grę, dlatego ja na przykład grając czy Live Life, czy, czy October Path Travel, ja nie mam takiego uderzenia nostalgii, że ja widzę po prostu, że to są moje wspomnienia w HD, tylko ja widzę po prostu coś, co jest interesującą grą, ale jednak, no kurczę, no gdzieś, gdzieś ten Fallout 2 no gdzieś... jest nie, nieporównywalnie lepszą grą dla mnie, CRPG, niż, niż, niż te japońskie. Ja grałem Fallouta, ale też w tamtych czasach, yy, czyli tam no, Końcówka podstawówki, końcówka lat 90. i początek 20000. Ja już e, wszedłem w emulację. W sensie emulowałem sobie mm, gry Super Nintendo, i ja poznałem właśnie też te finale czwarty, piąty, szósty Chrono Trigger e, później. Chrono Trigger się pojawił, w, czy te gry się pojawiły też na PSX-a, ale e, w tamtym czasie, no ja je poznałem przez emulację. E, I zamykając wątek. Final Fantasy Tactics Jest Ja jestem nieobiektywny I oczywiście Mówiąc, że gra roku to, to oczywiście to, to, to może nie jest prawda, nie? ale No ja mam Teraz na pewno jesień zajętą Przez ten tytuł, na pewno go skończę Nie wiem, czy będę platynował od razu Czy sobie na przykład nie, nie zrobię drugiego rano Na tym trudniejszym poziomie hmm. Trudności ten już skończę, bo to jest Kończę pierwszy rozdział, to też parę godzin wrzuciłem, więc Więc chcę to sobie po prostu przejść Doświadczyć I później mm -hmm. się bawić Przez tygodnie czy miesiące w, w robienie platyny Natomiast na pewno Jest jedna rzecz, która sobie teraz przypomniałem Która jest dodana To jest przyspieszenie Które Przyspiesza nam wszystkie czynności, które postacie wykonują, ale nie przyspiesza muzyki. Bo no na, na, na, ro, na Amber, Amberniku, jak sobie chciałem na przykład tam się przyspieszyć, no to przyspieszało muzykę też, nie? Chyba tak samo było na wicie. nie jestem na 100% pewien. Mhm. No tak, no bo tam, na, bo tam po prostu to musiało być zrobione jakoś tak odgórnie na, na, na, na tym, a nie na nawet nie jestem na pręczy, czy na Vicie. Mam teraz rozładowaną, bo, bo 11% rozładowaną. Nawet nie mogę je włączyć i sprawdzić tego teraz. Nie, mm -hmm. ja niestety nie mam na Vicie, bo ja mam naładowaną, bo ja znowu yy, z sentymentu raz na jakiś czas mnie tak najdzie, no, kurde, kupiłbym sobie jakąś taką grę na witę i po prostu patrzę, co tam gdzieś mogę znaleźć, jakimś lombardzie czy coś i yy, Terraway znalazłem. Bardzo fajna Więc, gra. Bardzo fajna tak, gra. Tak, Ja mnie ja kojarzę jeszcze chyba z wersji takiej na dużą konsolę, ale... Na PS4 na... też wyszła. Wyszła tak. na PS4. Mhm. I to jest gra, która korzysta z tych wszystkich... Ym... Znaczy nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać. <laughs> ale to tylko tak wspomnę, że... że po prostu... I podoba mi się, bo to jest taka gra, która wykorzystuje te wszystkie yy, możliwości, które daje ci, ci, ci wita, jeśli chodzi o, o sterowanie. Bo ona Ten panel tylny, nie przede wszystkim. Który panel tylny tak. Nie jest specjalnie w wielu grach wykorzystywany, tylko te, co Sony wyrzuciło, bo na pewno chyba jest jeszcze wykorzystywany w Uncharted, tej. Jest, takim... tak, tak, tak. I, i szczerze mówiąc, to nie, nie wiem, może. Znaczy, jeszcze w ogóle były takie gnięce, pamiętasz, ale to w ogóle. E, ja nie wiem, ile Gier z tego korzystało. Wita e, miała. Korzystała z tego Augmented Reality. Mhm. I, i miałeś miło. takie specjalne karty i te karty jeśli filmowałeś to, to ci tworzyły te wirtualne światy sobie patrzeć. tylko że ta kamera w wicie ona jest beznadziejna Już, a w ogóle ta frontowa kamera to jest, jest też jakiś postrach wszystkiego, bo yy, w tym Terraway jest tak, że my jesteśmy tym słońcem narodu <śmiech> słońcem Peru <śmiech> bo tam jest tak, tak że yy, kiedy zaczynamy grę, to no tam sobie ustawiamy czy gramy postacią męską, żeńską czy to, czy tamto, nie? I tam jest tak, że my jakby patrzymy na to, co się dzieje, i to jest tak, że wyciętej tam jakieś słoneczko jest. I to jest taki fajny motyw, no nie tylko, że po prostu ledwo cokolwiek widać, jeszcze jak ja byłem w jakimś sztucznym świetle, no to to strasznie rozmyte było, ale wiesz, że to jest taka fajna gra, która wykorzystuje tą mechanikę, właśnie dotykowego, tego, czy gdzieś to mamy coś przepchnąć palcem, coś zrobić. I ja właśnie bardzo lubiłem to, że. Y, że gry to wykorzystywały, tylko że zawsze to był gimik. Zawsze to było coś, co było tak, tak średnio potrzebne. I y, na przykład dotykowy ekran może się sprawdzać jak się na przykład nie wiem, coś zetrzeć niby z ekranu, coś przyczyścić, nie coś tam ten. Ale y, no nie wiem, to dotykowe sterowanie, bo nie wiem, właśnie w tym wspomniełem była taka opcja. Optym... miało na pewno wykorzystanie dotykowe i pamiętam, że to się tak. chyba było fajne, bo na pececie było myszką, nie? Te, te dokumenty hmm. przesuwaliśmy tam na, na tym punkcie kontrolnym, a chyba na wicie się przesuwało paluszkiem właśnie. Tak, tak, tak. No. aczkolwiek ten, ten dotykowy ekran z tyłu to jest coś, co yy, moim zdaniem yy, nikt nikt się nie spodziewał, po prostu nikt nie, Niech nie, nie, to się mówi, yy, nikt nie wiedział, że potrzebuje i chyba nikt tego nie potrzebował. A oni jednak to zrobili i, i, I do tej pory chyba nikt już takiego tematu tego dotykowego yy, ekranu, znaczy nie ekran, przepraszam, dotykowego panelu yy, nie podjął w żadnej konsoli, nie, nie spotkałem się w ogóle w żadnym tym. Bo to nawet znaczy, tak, ten panel tylni, który masz yy, na wicie on jest tym yy, na padach PlayStation, z przodu ten taki panel, który możesz przesuwać, to ma tę samą funkcję. Aha, żeby po prostu odwrócili to. Bo, y, tak, bo Tiraway na PS4 y, miało tę samą mechanikę, tylko już nie tam z tyłu, tylko z przodu. No, ale to trochę burzy tam, to, to wrażenie, bo tam, jak jest, przepychasz palec od dołu, nie? To, to wiesz, to jest inaczej, jak miał od góry te wzory. Ale to no, nie, no to, jest, to jest tylko kwestia, jakby prezentacji. Ale wiesz, a propos tego dotykowego panelu na DualSensach, na, na DualShockach wczoraj brat mi podrzucił filmik jak ktoś na PlayStation 4 tam pamiętasz, czy PlayStation 4 albo na PlayStation 5, ale gra the, na gitarze tak, w last, last of The us. Last of Us Dwójcy i to jest to fenomenalnie zrobione bo szczerze mówiąc ja wiedziałem, że to jest no, dobrze oddane mi, ten nuty i tak dalej, ja nie, nie, nie znam się, nie, nie gram na gitarze, ale tak jak po prostu tyle co możesz z tego wyciągnąć no to dla mnie to jest jakby ktoś wyciągnął maksimum i naprawdę wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś bierze dwa PlayStation albo trzy i to jest na, na trzy gitary. I wtedy tak to, to nie jest kakofonia, tylko to jest koncert. To dla mnie to jest wzór, bo wiesz, no to możesz, powiedzmy, jakąś aplikację sobie taką wymyślić do grania na gitarze. Jeszcze na iPadach pamiętam miałem takie, że się, wiesz, naciskało, te struny i grało, ale no... No to niesamowite wrażenie mi zrobiło. Taki, taki, to mi zrobiło dzień. To mi zrobiło po prostu dzień, bo ja y, ostatnio mało rolę oglądam. Staram się nie, nie ten, więc po prostu jak mi ktoś tak podrzucił, to mówię, no okej, okay, przynajmniej jakaś taka, y, która mnie czymś y, pozytywnym zaskoczyła. No ale to tyle, jeśli chodzi o moją witę, moją no bo ja y, ostatnio zastanawiałem się, nie, czy, czy nie, nie, nie zacząć sobie takiej małej kolekcji rzeczy. Na, na Vite, znaczy rzeczy, przepraszam, gier, bo moja kolekcja jest, jest malutka. Ja mam chyba z 10 gier na Witę, na karliczach i tam ja może kilka... Mniej, ale mam też jakąś tam... Tak, no i, i, i tak sobie z tym że może właśnie żałuję, że lata temu i to jest coś, co poluje, tylko nie chcę przepłać, nie chcę zapłacić za to więcej, niż za to sprzedałem, A, żeby właśnie sobie tą, tą złotą otchłań. Uncharted, do, do, żeby to no wróciło do mnie. To jest jedyna gra z takich e, tych takich flagowców e, tak. na Witek, która się nigdzie nie pojawiła. Bo Tiraway pojawiło się na PS4. E, Gravity Rush poszło na inne hmm. konsole e, A, tak, nawet. Tak. E, Liberation, które było ekskluzywem e, Assassin's Creed Liberation pojawiło się później i to było nadane jakiejś chyba wersji remasterowanej trójcy, trójki Assassin's Creed. Tak. Tak, ona się eee, pojawiła na Persona 4 Golden pojawiła się, bo to był taki moment, że tą czwórkę Golden można było tylko zagrać na PlayStation. Wicie. I ja się przyznam szczerze, że ja kupiłem witę późno, bo późno, ale właśnie dla PlayStation. Dlatego dla persony czwartej, nie? Bo, bo po prostu. Yy, Przedem piątkę pierwszy raz, szalenie mi się podobała i, i wtedy jak zaczęliśmy nagrywać podcast, to był nie wiem, 2019, to się śmiałeś nawet, bo rozmawialiśmy o ten temat, że ja zostałem już jak konsola już przestała funkcjonować, już ogłaszali tam, że ten sklep będą zamykać, to ja kupiłem Witę. Kupiłem ale ten ten, ten, ten, ten, ten Uncharted i chyba jeszcze z takich dużych gier, no to Soul Sacrifice, y, Delta. Y, te gry nigdzie nie wyszły poza, poza ten konsolę. Mm -hmm. To powiedzmy są te takie, no nie chcę mówić system seller, tam nie? ale... Tam jest Resistance, taka, taka e, Burning Sky chyba taka wersja e, tej strzelanki. Jest jakaś no, ok. Killzone wersja, która też hmm. no, jest Mercenaries, która wyszła tylko. Znaczy są wersje w ogóle dużych gier, na przykład tam Call of Duty czy tam Unit 13, które. HD Unit 13 nie jest wersją duży, dużych gier, ale to są jakieś takie strzelanki, które moim zdaniem, mimo że były dwa analogie, to średnio wyszło na no nie, ale okej, okay, no tam są jakieś ale wiesz co mi się jeszcze podoba w tym, że mimo że te gry były na Cardi, no i niby te Cardi, że pewnie jakieś duże nie były. To jednak jak kupowałeś tą wersję gry, czy Golden Abyss, czy właśnie Way czy inne tu one miały wersje polskie. One były wszystkie, te wszystkie wersje, które, które Sony robiło, one były na, na tym. I Way ma pe pełny polski język, nie? Mhm. Więc tak. y i to samo jest z, z ze złotą odchłanią, że tam masz po prostu boberka. Jak chcesz, to nie musi być od razu e Nolan North, chociaż ja uwielbiam North Northa, to wiesz, można sobie włączyć boberka i Ale... też. Mhm. Mm, jeszcze była jedna karcianka e, Uncharted, która chyba przepadła, już nawet jej nie można kupić w sklepie e, to ja nawet nie wiedziałem więc, no, tak mi się coś tak kojarzy, że jeszcze była jedna gra Uncharted mm -hmm, mm -hmm. no ale to zamykając y, y, temat wity, <grych> y, zanim, zanim dopadła cię Final Fantasy Tactics to, to w, co jeszcze miałeś okazję y, pograć w Um, tylko jeszcze dopowiem, to było Uncharted Fight for Fortune. Um, no A ja sobie to... Wiesz co? Um, no nie wiem, czy właśnie chcemy o tym rozmawiać, bo już z Julesem um, dwa podcasty o tej grze um, nagrali. Znaczy może nie o tej grze nagraliście, ale na dwóch podcastach rozmawialiście o Indyce. Mm -hmm. um, z Pojawiła się w plusie, i skorzystałem z tej okazji, zagrałem. I kurde, gdybym zagrał w to w zeszłym roku, to ona byłaby w topce. Ale co cię urzekło bar w tej że w Ten klimat? W tym sensie, czy ten przekaz taki mocny? Atmosfera? To, znaczy, tak. to jest gra, która. Yy, bo, bo słuchałem waszego podcastu i bardzo podoba mi się to, że macie dwa spojrzenia na to. I ja jeszcze mam trochę inne niż wy I że to jest gra, która e, Która Już pomijając to, że ten aspekt wizualny, nie? Który, która pokazuje świat w ogóle jakiś taki e, Trochę jakby wyciągnięty właśnie z, z rosyjskich powieści Ale też ten realizm magiczny tam istnieje, bo to jest świat, gdzie e, Pies jest większy niż niedźwiedź i, i Wiemy, że tam była jakaś wojna, jakiś kataklizm przeszedł przez te, przez te krainy, jakieś domy wywracane do góry nogami. Widzimy to wszystko i, i wiesz, to jest naprawdę bardzo fajnie zaprezentowane. Już pomijając to, że gramy zakonnicą, nie, które co, co, co się, nie wiem, czy poza jakimiś japońskimi dziwacznymi e, grami, gdzie gramy sexy zakonnicami, to się trafiło nam gra A bo walczymy z zakonnicami, tak jak było w Hitman, Absolution, w otwarcie. A bo Oczy, tak, tak. dokładnie, takimi, które mają strzelby i giwery, ale, e, ale wiesz, podoba mi się... Szalenie w tej grze to, że tam jest ta wielość interpretacji tego, co zobaczyliśmy, co zagraliśmy Bo na przykład e, Ja uważam, że to jest gra o kobiecie, która e, W przeciwieństwie do so e, sensuły, ona e, naprawdę słyszy podszepty diabła no, okay. Dlatego, że. To jest ale taki zgadzam, moment, się... wie, że, że ten taki najbardziej chyba takim e, e, mocno to podkreślający, ten taki, czer ten czerwony mo moment. Pamiętasz? To, to, że tak, i to, że w ogóle tam wiesz, ten diabeł jest rewelacyjny, że on naprawdę ma ale w ten taki moment w tej takiej jaskini kopalni, gdzie ma taki po prostu słowotok, i to jest tak świetnie sprzedane, to, to, to, to, to, to jedna rzecz, ale. Wiesz, jest scena, gdzie, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, że gra, gra, możemy tak sobie powiedzieć, że ona ma to w głowie, że ma jakąś schizofrenię, nie? Że te mm -hmm. momenty, kiedy nagle jest to takie jakby rozszczepienie rzeczywistości i żeby przywrócić rzeczywistość do poprzedniego stanu, zaczyna się modlić, nie? To można naprawdę powiedzieć, że no, dziewczyna, ta nasza tytułowa Indyka ma schizofrenię, nie? Mhm. Ale jest taki moment, gdzie oni są po wpadnięciu do wody w tej takiej fabryce konserw. I mhm. oni się rozbierają i tam e, widać na cieniu, e, że ten ten diabeł ją rozbiera. pomagają jej rozebrać się. To nie wiem, czy to zwróciłeś na to uwagę. Być może, ale teraz już nie pamiętam tak, takich szczegółów. Ja, czyli ja pamiętam wszystkie te gargantuiczne motywy te jakieś. No tak, tak. Te wielkie ryby, olbrzymie puszki z kawiorem gigantyczne, które potrzebujesz z takiego, z takiego dziwnego wózka tak. widłowego. Ale tego, że tam jakiś cień właśnie rozbierał indykę, to, to, rzecz, to że też widać w innym miejscu jest taki moment, że widzimy e, też w innym miejscu ten cień tego, tego diabła. I ty powiedziałeś, że e, po tym takim traumatycznym wydarzeniu, które dzieje się powiedzmy w końcówce, e, gdzie jednak widzimy, że to niekoniecznie był demon diabeł, tylko no, tam się powiedzmy szafa przewróciła.. Mhm. E, to wiesz, to można tak interpretować, no ale też można to interpretować w ten sposób, że ten diabeł jednak yy, też wywrócił ten, ten, ten, yy, ten mebel. Mm -hmm. <laughs> nie chcę tutaj wchodzić w spoilery, bo nagraliście spoilerową rzecz i ktoś jak nie zagrał. Ja bardzo zachęcam, bo yy, gra pozwala yy, na tę interpretację, yy, taką jak sobie pozwalamy teraz taką swobodną. Czy, czy, czy to jest. Bo to jest, według mnie to jest na przykład gra, która w bardzo, bardzo mocny sposób jest. Yy, taki przewrotny sposób jest antyreligijna. W sensie yy, ona wydaje mi się, że jest jakiś tam odgórny przekaz, że yy, nieważne jaką sobie interpretację założymy, to, że yy, te wszystkie. Zresztą też do tego doszliście. Te wszystkie yy, E, Czynności, które dają punkty, no tak. które dają punkty, czyli modlenie się, zapalanie świeczek, e, znajdywanie jakichś tam ksiąg świętych, ikon, e, one dają punkty, ale według mnie e, to mimo wszystko to, to, to, to jest tylko taki jakby, no nie wiem, e, to jest... To daje nam punkty, dlatego, że indyka sobie założyła, że to jej zachowanie jest e, poprawne i dlatego ona dostaje punkty za to. Bo ona ma tak zakodowane to, ta cała religia jest zakodowana przez ludzi i zresztą te dialogi, które ona ma z diabłem, e, już właśnie w tej takiej czerwonej otchłani e, dają jasno do zrozumienia, że ten diabeł e, mówi takie... Mm, no... Nie, nie chcę mówić, że, ale skierowane przeciwko w ogóle y, religii y, rzeczy, nie? Tylko Aha. pytanie, czy to jest też bierzemy za, za prawdę, czy to, że to mówi właśnie diabeł e, To nie jest to, to przewrotne, że jednak on mami nas, zwodzi na manowce, bo bo jest diabłem i chce właśnie ten, ten, ten, ten przekaz, który od niego dostajemy jest tym zafałszowanym przekazem, bo myśmy się inaczej zachowywać, nie? Mhm. To też jest dosyć ciekawe. Co jest w ogóle najciekawsze dla mnie to, że ja jestem z was z waszej trójki. Jestem najmniej, wydaje mi się, religijny. Jestem nie religijny od ciebie, do Julesa, a jednak ja wierzę, że tam jest diabeł i chodzi o prawdziwą wiarę, wy, wy, wy jednak tam no, stwierdzacie, Ale w tym momencie to, ta jest gra jest nie... bardzo religijna właśnie, nie antyreligijna, bo wiesz, bo generalnie... No ale to jest to, to pytanie... Te... Diabła jest religia. no to musi być religia, ale, ale te poczynania nasze jako gracza e... znaczy nie, właściwie nie poczynania tylko... No, taki gaming to jest taka gra, gramifikacja nie, gramifikacja to się, grywalizacja, gramifikacja Gamifikacja, dobrze w... Gamifikacja no. w, w religii Czyli robisz rzeczy, które ci dają punkty, bo, bo liczysz na to, że później to, te punkty yy, się później przełożą tak, na, ale na jakąś te... wygrane. A te punkty nic nie znaczą, one są w ogóle, je wydajesz tak. później, one lecą i... Ale i te... na co je wydajesz? W ogóle na te, te, te, te rzeczy, które rozwijasz, to są w ogóle jakaś pokuta, wiesz, takie naprawdę mm, służące tylko do tego, żeby więcej punktów zdobywać. Nie? To nie jest tak, że indyka tak. będzie szybciej chodziła, albo indyka będzie miała... Um, nie wiem, da, nie, z, z, będzie Ale szybciej wchodziła To ile tych punktów zbierzesz, to naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. To jest, to jest też ciekawe mm -hmm. nie? właśnie w tej, tej interpretacji też... tego, jak, jak, jak patrzysz na przykład na religię i te wszystkie rzeczy związane z tym, co, co, co ona robi, co, co właśnie z tymi kapliczkami, z tymi, z tymi rzeczami. Ale ona jest tak ciekawie skonstruowana w ogóle, ta gra, nie? że ona... No teraz jeszcze. Mhm. Uh -huh. A teraz jeszcze tylko powiem, przerwałem ci, ale tylko chcę ci jedną rzecz powiedzieć, bo moja interpretacja była taka, natomiast ktoś inny w to zagrał i powiedział mi, że według niej e, to diabłem w tej grze jest gracz. <grym> I to też jest ciekawa interpretacja, że my zachowujemy się e, uh -huh. na przykład... Tylko, że to, to, to, ten, ten słowotok, na przykład nasz, w tej kopalni, już po wyjściu z klasztoru, to jest to wszystko, ten cały, to całe wkurzenie, to delikatnie mówię, to całe wkurzenie na te wszystkie stare zakonnice, które były wobec indyki takie, a nie inne. Że ona, wiesz, przynosiła tę wodę z tej studni, a ona później, ta jakaś tam zakonnica, wylała tę wodę. Traktowały ją, wiesz... Yy, Nieważne to ta, jaka ta dziewczyna była, nie? Ale tam nie było jakiegoś takiego e, chrześcijańskiego miłosierdzia, nie? Tam nie było siostrzeństwa między nimi. Nie pomagały jej. One były wobec niej wrogie, agresywne wręcz w swoich zachowaniach. Nie były, nie biły jej oczywiście, ale były wobec niej, w, e, nawet gdyby ta indyka, no nie wiem, była e, no, niezdarna, nie? Że to, to, to wszystko, co tam się dzieje, to, to, mm, to na nie zasługiwała. i ten moment tego wybuchu w tej pieczarze to była ta frustracja gracza na przykład. Znaczy, wiesz, właśnie to jest, jak jest dobre dzieło, to każda interpretacja jest dobra. I to, to dobry nauczyciel Cię właśnie pokazuje, że i Twoja interpretacja jest dobra i, i Twojej koleżanki i pewnie nasza wieża chodzi, że to jest to, co wynosisz z tego, wiesz? I, i, i to jest ciekawe, bo ta gra ma tyle takich wrzutek, które powodują, że nigdy nie jesteś w stanie powiedzieć, co dokładnie autor miał na myśli, znaczy zgadnąć. Bo jak wchodzi ten moment właśnie tego pixelartu i tych historii, to jest... Te retrospekcje też jest coś ciekawe, nie? Że mamy ten art. i tak zastanawiam się, no dlaczego akurat z tej stylistyki takiej y, brutalistycznej, y, realistycznej, mrocznej idziemy w taki... Coś, co zupełnie nas wprowadza w inną atmosferę, nie? Że oni nie burzą czwartej ściany, no nie, bo oni nie odzywają się do nas, ale burzą tą narrację, wiesz? Tym, tym takim zabiegiem stylistycznym, że nagle ta gra staje się taką, e, takim, takim platformerem, takim, wiesz, że to jest zupełnie coś, coś, coś innego, nie? No, ale. No, gdzieś tam te wspomnienia jej yy, tak przedstawili, no to też ja się akurat nad tym pixel artem jakoś szczelnie nie zastanawiałem. W sensie yy, przechodziłem te etapy i, i nie poświęciłem rzeczywiście za bardzo yy, uwagi. Natomiast yy, to może być jeszcze coś głębszego, bo na przykład yy, takie. Pikselowanie tej realistycznej grafiki też się pojawia w samej grze Nie wiem czy też zwróciłeś na to uwagę, ale są e, Ta wspomniana przeze mnie scena, gdzie diabeł ją rozbiera Pomaga jej ściągnąć mm. habit To ten cień jest wypikselowany I później się pojawia też e, scena Jeszcze jeden. na pewno gdzie to zauważyłem Ee, że w tej realistycznej grafice nagle się pojawiają piksele i to nie są te takie złote piksele, gdzie tam zrobimy coś dobrego i, ee, i, i to też może być z drugą strony że na przykład te wszystko, to, to, co jest wypekselowane, wypikselowane, to się dzieje w głowie indyki i wtedy istnienie mm, diabła jest w jej głowie i wtedy twoja interpretacja, że ona ma schizofrenię jest prawidłowa. Natomiast jeszcze yy, yy, tutaj w mo moim zdaniem ja tutaj się chyba z, y, zgadzam z Julesem, bo Jules takiego powiedział, że moim zdaniem to jest historia dziewczyny, która nie wierzy, która bardzo by chciała wierzyć, ale nie wierzy. I y, według mnie jest y, Jest mhm. między nią a Ilią, oprócz tego, że ja tam w ogóle czuję y, jakiś taki podtekst seksualny, to według mnie jest między nimi jeszcze zazdrość, że ona zazdrości ili tego, że on wierzy. No ale polecam, polecam wszystkim, którzy tę grę odpuścili, żeby zagrali, bo to jest naprawdę 3-4 godziny, bardzo, bardzo Ciekawego doświadczenia um, Spotkają się z takimi głosami, że O, to mógłby być film to by lepiej było Jasne, to mógłby być film e, taki podró O podróży e, zakonnicy I, i uciek uciekiniera Z transportu mhm. e, Ale ja sobie nie wyobrażam Żeby można było go zrealizować Przy takim budżecie, jaki tam no, Nie wiem, to, to, to studio miało, nie? Że ten film to byłaby super produkcja. No, inaczej wiem, o coś chodzi, ale teraz wiemy ja w czasach, te efekty wizualia, specjal... Tak, że w takich czasach, że te efekty specjalne e, już już jesteś w stanie na domowym komputerze w cudzysłowie zrobić, więc, hmm. więc mogliby się skoncentrować na, na, na, na, tej, na tej drodze i. i, i, i no, to, jest, to jest ciekawe, bo ten, ten, ten, ten, ten jej kompan, no nie. To jest trochę też taka dosyć upiorna postać nie? z tym wszystkim, no ale to jest... Znaczy ja, ja, ja się zgadzam, wiesz, ja miałem w ogóle taki yy, taki motyw, że wiesz, jak ja grałem po raz pierwszy w Indykę, to też oprócz tej, tej walce interpretacyjnej i tak dalej, to też yy, na tych takich czysto gamingowych aspektach się koncentrowałem, czy na przykład te zagadki środowiskowe, czy one mają sens i tak dalej. Tam była taka jedna z tą krom, yy, co mi na, na kr yy, krze stanąć i taką dźwignię zastosować że, i później wbiec na nie, żeby się gdzieś tam wspiąć. I ja autentycznie tam utknąłem chyba na jakieś pół godziny albo i dłużej. Więc e, ja w ogóle też byłem trochę sfrustrowany pewnymi elementami tej, tej, tej, tej kłamigłówek, które na dłuższą metę nie są trudne, nie? Ale, ale to też taki dodaje jakiś efekt tego, że e, do tej jej przygody. No ale no, no cieszę się, że, że, że zagrałeś i i, i, i, i, i że nawet Super, mieliśmy okazję teraz wrócić. Naprawdę, tak naprawdę. rewelacyjna gra. Mhm. No to no, co to tam klip, jeszcze? Aha, ja. O, <śmiech> no to tak, jak właściwie w dwie gry jen, o jednej króciutko, dlatego, że uważam, że e, naprawdę z Jerem bardzo fajny podcast nagraliście o Hollow jakby ktoś nigdy wcześniej o Hollow nie słyszał. Nawet e, i zastanawia się o co chodzi z tym Silik Songiem, dlaczego ludzie tak, tak tak e, polecają, e, znaczy dlaczego tak szturmem ruszyli do, do, do zakupu tej gry, no to polecam ten podcast, bo tam dużo, dużo, czas chyba z dwie godziny ten podcast trwa, e, poświęciliście, żeby, żeby tę grę opisać. Ja powiem tak, że dla mnie Hollow Knight jest faktycznie taką grą, którą ominąłem ze, ze złych powodów, które okazały się być e, jednak e, bez sensu, Teraz jak dopatrzę, bo, bo grafika wcale w tej, tej grze nie jest, nie jest prosta, nie jest taka flashowa, jak to wtedy chyba mi się wydawało. I to, co fa fantastyczne jest w tej grze, to jest ta eksploracja, bo ja uwielbiam w Metroidwaniach nie walki z bossami, nie to, że ja będę podchodził do jakiegoś bossa 10-20 razy i próbował się go nauczyć i jeszcze dodatkowo nauczył się wiesz, się zręczności, tylko ta eksploracja. Bo ja gram mhm. zupełnie bez, bez poradnika. No, no Rozmawiałem, e, wspominałem e, Simplexowi, tam Simplex mówił, że on po prostu doszedł do wniosku, że najlepiej jest grać z przewodnikiem, bo ten przewodnik oszczędzi twój czas. Nie? Powie ci, że najpierw zrób to, zrób to i tak dalej. Ja gram na takiej zasadzie, że ja absolutnie wędruję wszędzie w kółko do momentu, kiedy czuję, że, że mam nową moc i Próbuję sobie przypomnieć, gdzie ostatni raz, w jakim miejscu ta moc by mi się przydała, nie? I już jestem na tym etapie, że mam to takie, wiesz, tą taką moc tego latania, nie? Że jesteśmy mm -hmm. ten, tą torpedą taką. Już mam moc tego podwójnego skoku. No daszowanie to dosyć szybko przychodzi. Ale jeszcze są takie miejsca, bo domyślam się, chociaż mogłem gdzieś usłyszeć, że je, nie wiem, czy na podcaście o tym nie rozmawialiście, że można pływać chyba pod wodą, tak mi się wydaje, czy jest się odpornym na, na, na, na tą wodę taką wyższej temperatury. Takie Mam takie wrażenie, bo normalnie można wchodzić do wody, nie? tylko są takie miejsca, które do, jest pewna woda, do której nie możesz wejść. I jest dużo takich miejsc, gdzie, gdzie wiem, że jeszcze czegoś mi tam będzie brakowało, nie wiem, ewentualnie jakiegoś, nie wiem, potrójnego skoku, czy możliwości lotu w bok, ale bez, bez ładowania się, tylko od razu po prostu lecę, bo jest, jest kilka takich miejsc, ale, je, ale ja sobie idę, eksploruję, z tego co mi się wydaje, to mam jakieś trzy czwarte chyba tego świata odblokowanego, no już jestem tak, że mam pokazane, gdzie mam, jakichś chyba takich trzech przeciwników, które, albo tak mi się wydaje, bo jeszcze do nich nawet nie doszedłem, nie chcę, wiesz o co chodzi, których mm -hmm. mam pokonać, bo znalazłem ten pomnik Hollow Knighta i wydaje się, że mnie, że mnie odesłało do tych innych miejsc, więc ja sobie po prostu eksploruję i świetnie się bawię i robię to sobie takimi z odstępami, bo to jest faktycznie taka gra, że yy, to było jak w San Sanredzie, że mi się po prostu bardzo przyjemnie też walczy. Już mam ten long nail, czy ten charm, który pozwala mi na, na, na, na, na, na, na większy zasięg ataku. Mhm. To, no, to jest niesamowitym komfortem, szczególnie w walce z bosami bo, bo było takich paru bosów gdzie, mm, no, gdzie musisz go troszeczkę gonić i ten, te, te, te parę nawet uh, tych tych pikseli dalej uderzenia, daje ci tą swobodę, że nie musisz powiedzmy się należeć, że gdzieś jakiś zwrot zrobi i tak dalej. Jest dużo, bo wiesz, bo tak te walki z bosami na których ja byłem, no, okay, możesz się nauczyć, ale nawet te sekwencje, one potrafią być losowe. Nigdy nie wiesz, czy na przykład, nie wiem, ta piłka, czy tam jakaś tam kula nie odbije się, tam, czy on teraz nie wystrzeli, więc cały czas jest taki, ten, te, te twoje takie zdolności, takie, taki twitch gaming jest istotny. No, nie? I, no i bawisz się dobrze. no nie? I to jest moja taka gra, do, do której Odchodzę, żeby się troszeczkę zrelaksować. Po tym, jak no, wybiłem chyba już e, kilkaset zombich w Dying Like The Beast. Znaczy ja mówię zombie, ale to są jacyś gryzoni, zarażeni, zakażeni. E, tak jak to było w Resident Evil, też chyba nie, nie, to nie były zombiaki, tylko zainfekowani. W każdym razie. Tak, ale da się ich wyleczyć. Tych już takich zmienionych, czy się nie da wyleczyć. A czy wiesz, to, to jest bo ciekawe, jak się bo... nie da wyleczyć, to już to już są zombie. No. Znaczy, to jest w ogóle ciekawa koncepcja, bo y, ja nie pamiętam, żeby ten, y, żeby ten lore był tak rozbudowany, y, mimo że to jest mała przestrzeń. Bo teraz y, akcja w tej, tej, tej, The Beast nie, dzieje się, jest kontynuacją w ogóle tej pierwszej części, nie, bo nadal gramy tym Kylem krainem, ale już zupełnie w innym miejscu. Nie jesteśmy w Haram w Turcji, tylko jesteśmy gdzieś w europejskim miasteczku. Castor y Woods się nazywa, więc yy, tak dziwnie, nie, że po angielsku, ale jednak yy, yy, gdzieś w Europie, nie? bo wątpię, żeby to było gdzieś <ś Tanek> no, Ale to jest pewnie element, yy, że się tak wyrażę, yy, tego, że yy, yy, no, no, to jest zamerykanizowana gra, nie? że to, to, to, to, to, to nie jest tak, że to jest po prostu Szwajcaria, ale na, na złośny nie, Szwajcarzy, nie wiem, żeby tych turystów z Francji i Niemiec odstraszyć, to y, wszystkie y, szyldy i tak dalej są po, po angielsku. No ale generalnie chodzi o to, że masz y, y, nowe miejsce, no, nie, więc jakiś no, nowy rozdział tej, tej przygody, ale tam kwestia jest taka, że faktycznie te badania, te... Y, to, to, y, Testowanie tych możliwości, które, da, które dają te, te serum, to te tworzenie y, nowych hybryd, oni nazywają te, to chimer, tych potworów, no nie, jest istotną częścią gry, no nie? bo tam chyba nawet główny zły jest jakimś tam... Yy nie wiem jak to powiedzieć, włodarzem jakiejś firmy farmaceutycznej czy jakiejś takiej z rodziny z Big Pharma, no nie wiem, nie podkreśla się tego tak bardzo, nie w tym sensie, że to wiesz, że nie mówi się Big Pharma to zło i tak dalej, tylko chodzi o to, że my na początku gry uciekamy z laboratorium, w którym przez 13 lat, tak to chyba jest, byliśmy testowani, nasze DNA było pobierane, bo my jesteśmy jakąś wyjątkową osobą, tworzone były hybrydy i tak, i, i ten wątek taki tego, e, że że te substancje, no nie, że, że jakieś te eksperymenty, że być może coś można odwrócić, kogoś wyleczyć, i tak dalej, że to jest istotne. Aczkolwiek taką koncepcję tego, żeby na przykład wymyślić lek, żeby nagle wszystkich tych, tych zainfekowanych, no nie, zamienić z powrotem ludzi, nie jest, ale w tym świecie, tak jak mówiłem, o tym rozbudowanym loże, no nie, że mamy nas my jesteśmy tym takim, tą, tym Alfą, która po prostu ma te niesamowite moce i jak się wkurzymy, zamieniamy się w tą bestię i walczymy i e, jako taki sposób na jeszcze większe rozwinięcie naszej postaci my polujemy na Chimery, czyli tych takich na, na, naj, najpotężniejszych przeciwników, jakich możemy spotkać, poza, co jest ciekawe, nocnymi tymi gryzoniami, który jak cię spotka, to nie masz szans. Dlatego ja w ogóle nocą nie chodzę. Jak gdzieś muszę gdzieś w nocą być, to ja przebiegam. Mimo, że jakby zyskujesz więcej punktów doświadczenia e, robiąc rzeczy w nocy, to ja tego nie robię, bo no, nie tak jesteś w to stanie... To, chyba jest, to był taki chyba standard w, wydaj, w tej pierwszej się, że... części, w Dying Light. Right. W nocy to biegłeś do światła i... i tak. Eee, i uciekałeś, no, tam były jakieś misje nocne, ale to, to raczej tam byłeś yy, no zwierzyną, nie? Mhm. Wydaje mi się, że dwójka e, miała tak skonstruowaną mechanikę, mogę się mylić, bo też nie, nie, nie, nigdy nie skończyłem jej, a da, grałem dawno temu e, w dniu premiery, więc, więc sporo czasu minęło, ale tam było tak, że ta, ta gra była tak skonstruowana, że ona nawet się e, m, mobilizowała do tego, żeby rzecz, robił rzeczy w nocy i nie tylko fabularnie, ale też właśnie y, dla jakichś korzyści, już nie pamiętam dokładnie tutaj, tutaj nie, tu się wraca do tych, do tych korzeni co też sprawia, że są takie zabawne sytuacje, że jak jestem daleko od jakiegoś punktu, gdzie mogę być bezpieczny to ja potrafię po prostu odłożyć pada no oczywiście tam musisz trochę ruszyć, żeby nie wejść do menu, nie? bo gra jakby y, może ci zrobić time-outa. ale po prostu przeczekam przeczekam w jakiejś dziupli na drugi dzień. To mi się zdarzyło może dwa, trzy razy, ale jednak, nie? więc ten Ale właśnie te, w tym loże, no nie, oprócz tych, e, tych ludzi, tych innych organizacji, no to tak jak Walking Dead, albo nie wiem, w The Last of Us, nie? Masz, masz jakiś, w cudzysłowie, świetlików, jakichś takich ludzi, którzy, e, którzy tworzą od, odrębne frakcje, które się zwalczają, nienawidzą, podkładają sobie e, świnie, to masz jakąś tam y, sekcję właśnie militarną związaną z tym baronem, czyli z tym, tym głównym złym, ale masz też, i, no do, niedawno odkryłem, jeśli to jest spoiler, to zatkajcie sobie uszy na, na, na minutę, okej, okay. y, frakcje takich mentatów jakby, czy takich ludzi, którzy są obdarzeni specjalnymi zdolnościami ps, psychicznymi, no głównie się to objawia tym, że, że mają zdolność telepatii, więc m, wiesz, komunikują się z nami myślami, nie? Mhm. Więc jakby poznajesz te różne, te różne yy, frakcje to rozbudowuje całą tą fabułę, ale powiem ci tak, że sama gra to tak w, yy, w, w dużej części powiedzmy z, polega na tym, że przenosisz, przechodzisz z miejsca na miejsce, wiesz, jest ten parkour, jest istotnym aspektem walka, która jest niesamowicie mięsista, bo yy, masz mnóstwo rodzajów broni i to są broni jednoręczne, półtora ręczne, dwuręczne, to są młoty, maczety, kije bejsbolowe, łomy. Każda ta broń ma swój rodzaj nie tylko ataku, ale tego, jak zadaje obrażenia. I to są obuchowe, miażdżenia, wiesz, potężne młoty, no to robisz takie zamachy i, i, i odbijają się, no jakbyś był baseballistą, no nie, oni lecą, nie, wiesz, to tłucho się rozpada. Efekty tego, jak tniesz te ciała, to są jak, jak w Mortal Kombat. Jak masz maczetę, no to możesz albo drąbać głowę, albo ramię, albo nogę. No po prostu to jest tak naturalistyczna gra. Wiesz, to wszystko wygląda i to daje pewną taką satysfakcję. A ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie. No jedynka i dwójka, no to był parkour, nie? To był taki element rozpoznawczy Dying Light. Bo ja w dwójkę nie grałem, tylko z twoich opowieści yy, znam tę grę. I ten pierwszy Dying Light, w go grałem, to to był parkour przede wszystkim. Nie? Tam y, to poruszanie się po dachach, po, po dachach domów, po, po, po balkonach, mhm. po y, jakichś samochodach. Y, a jak to tutaj wygląda? Bo rozumiem, że no, mówisz, że to jest jakieś miasteczko w lesie, tak? Znaczy, znaczy, to są, są. znaczy jest, jest, jest parkour, tak, więc to Castor Woods jest zrobiony tak, że masz wewnętrzne miasto, które jest niemal otoczone murami, że się tak wyrażę. I masz te hmm. zewnętrzne rubieże, czyli te lasy, jakieś, jakieś dzielnice, e, jakieś, jakieś otwarte tereny na część jakiejś drogi szybkiego ruchu i generalnie jest tak, że oczywiście ten parkour jest, jest nadal jakby taki kluczowy do poruszania się, Wiesz, jak, jak biegniesz przez miasto, no, to nawet niektóre rzeczy są jakby przygotowane pod to, żebyś mógł nie wiem, wbiec na jakąś skrzynkę, wyskoczyć. Jak widzisz płaską ścianę, część muru, to, to wiesz, że jak pod kątem skoczysz na nią, to będziesz mógł po niej pobiec nie? i później się odbić. Wspinaczka jest zrealizowana też dosyć. Znaczy, że jest dużo jakby tej spinaczki, no nie? w tym sensie, że parkur to jedno, ale też możesz się wspinać, nie? wchodzić, jak widzisz, że jest jakiś gzyms, którego możesz się złapać, jakiś parapet wystający, lub jak są skały, po których chodzisz, no to mają jakby te takie już gamingowe, że tak wyżłobienia, które widzisz z góry, są jakby białymi liniami oznaczone, więc jakby. Te, te, te, to poruszanie się po tym terenie jest bardzo istotne, bo też yy, dodatkowo później dochodzi ci na przykład taki hak, linka, która pozwoli ci się nam gdzieś rozbujać. Nie działa ona tak jak, jak nie wiem, harpun Batmana, że ona nie, nie wciągnie cię gdzieś, nie? Ale może cię dociągnąć gdzieś, ewentualnie możesz się jak na, na, na Beach Indiana Jonesa na jakiejś gałęzi, czy na czymś, yy, wiesz, gdzieś dalej skoczyć, więc jakby tych elementów taki, taki, tego parkouru i tego takiego pokonywania treneru na nogach jest mnóstwo i wspinane jest dużo no, są zagadki środowiskowe oparte na, na, na znalezieniu ścieżki do, do, do wspinania się, czy na wieże, czy na jakąś wieżę, nie wiem, ratusza, czy no, w tym mieście. Bo to miasto jest w ogóle, to miasteczko jest przepiękne, jest bardzo malownicze. Takie, takie przypomnę bardziej stare miasto. I, I ma plac, jakąś starówkę, jakąś część, właśnie jest ratusz, jest biblioteka, są dzielnice w tym miasteczku, ale masz całe to miasto poza, po którym też się możesz poruszać się na nogach, no ale już tam poruszanie się jest. Znaczy ja nie odkryłem szybkiej podróży. Może czegoś nie zauważyłem, ale nie ma szybkiej podróży, która by się przydała, bo niektóre questy to są takie, że na przykład, nie wiem, dostajesz quest kogoś w ratuszu, nie? czyli powiedzmy, w centrum miasta. Albo w jakiejś jaskini, gdzie się gdzieś ukrywają, bo też znajdujesz, powiedzmy, te, jak to tak powiedziałem, inne frakcje, nie, że tam się. Yy, yy, yy. I masz gdzieś tam do jakiejś dzielnicy, w jakimś domku czegoś odszukać, ale okazuje się, że w tym domku na przykład jest safe. I znajdujesz notatkę, że owszem, możesz znaleźć klucz, ten kod do tego safe'u, ale musisz zaniwaniać drugie tyle na drugi koniec tej mapy tego miasteczka czy tego tego, bo tam był jakiś sklepik, tam mogą być notatki czy cokolwiek, no to jest taki przykład trochę z życia wzięty bo taki był quest. Jest bardzo dużo tego chodzenia i w pewnym momencie już faktycznie, przez to, że nie ma tej szybkiej podróży, ale zacząłem korzystać z tego, że tam są pojazdy nie, i mamy takie pick-upy, no które, które są... No e... zapytać o pojazdy? Tak, jest jeden rodzaj pick-upa, który, który jak go widzisz, to wiesz, że to jest pojazd, którym możesz jeździć. bo samochody jest mnóstwo. Tylko one, mhm. te samochody są bardziej dekoracją. B, ewentualnie możesz podejść do takiego samochodu, otworzyć bagażnik, zobaczyć, czy tam jakiś, nie ma jakichś zasobów, które możesz wziąć jakiegoś złomu, jakiś szmat i ewentualnie sprawdzić, czy w baku jest paliwo, bo jeśli jest, no to możesz go ciągnąć i masz jakiś zapas ze sobą, bo te samochody, które są porzucone, które jeżdżą, czyli te pick-upy. One mają ograniczone paliwo. Możesz to później w tymi umiejętnościami to rozwinąć. Te samochody na przykład są bardziej odporne na, na tarnowanie tych gryzoni. Nie? Bo, bo jak jedziesz, to nie patrzysz. Po prostu jedziesz. Tam oni, on jak, jak, jak, jak ty grałeś w ten dodatek The Following do pierwszego Dying Light. Ten taki dodatek właśnie z pojazdami. Grałem. Grałem, ale też no, lata temu. Lata temu. I, i, I też wiem, że no, tam się dużo jeździło, zdaje się, tylko że ja nie pamiętam, czy aca nie miałeś więcej rodzajów tych, tych pojazdów, w sensie, bo tutaj masz po prostu jeden samochód, jeden typ samochodu, mhm. jedynie coś się zmienia i to jest w ogóle jakiś taki y, y, glitch y, z gry, ale ja, no, wiesz, no, ja nie zwracam takiej rzeczy uwagi, po prostu wchodzisz i czasami zmienia się malowanie na samochodzie po prostu, wiesz, no, z zielonego, na przykład zielony na, na, na zielony z żółtym pasem, z napisem, nie wiem, Castor Woods, czy coś takiego. I, i to, jest, okay. to jest dziwne. Nie wiem, z czego to wynika, ale wiesz, no, sama jazda jest bardzo uproszczona, więc wsiadasz do tego samochodu, jedziesz do przodu, do tyłu, jak się zatrzymasz, bo ci kończy paliwo, dolewasz paliwa, jedziesz dalej. Ewentualnie, jak samochód ulegnie e, awarii lub, no nie wiem, zniszczeniu, no to on jest taką tykającą bombą, bo yy, zaraz się podpali, zlecą się gryzonie i on eksploduje i to jest też jest taki samochód pułapka. Nie? Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o, o, o podróżowanie, no to są te takie dwa główne sposoby. Później yy, dochodzą też takie yy, zabawy z yy, jak jak, jak znaczy nie, nie wiem, czy to się odblokowuje, po prostu zaczyna się wspinać na, szczególnie to jest na obrzeżach yy, tego miasteczka, na na y, słupy wysokiego napięcia, no to możesz po prostu jak na, jak na jakimś takim, wiesz, jak, jak tarzan, nie jak tarzan, przepraszam, że możesz jak na, na, na tych małpich gajach, nie? Po prostu jeździć na tych, na tych kablach. Że po prostu z, taka. posuwasz. Taka, tak, tyrolka, dokładnie. Tyrolka. I ta tyrolka może być też nie tylko tutaj, bo tam może być, nie wiem, w mieście może być coś takiego. Czasami jest tak, że jak biegniesz, i widzisz taką tyczkę, jakiś słup, nie wiem, rodzaj anteny, to możesz na nią wskoczyć i ona, i ona działa właśnie jak taka tyczka, no nie, że, że e, wydłuża twój, twój, twój skok, nie? No ale no to później to te umiejętności, które na przykład, nie wiem, potrafią ci lepiej e, zamortyzować ten skok e, i, i, i wiesz, i te, no dla mnie to jest, ten, ten parkur jest tak płynny, że ja po prostu, e, jak nie muszę, no to ja po prostu idę jak to się mówi, na przełaj, tak? Że nie szukam sobie ścieżki tam między budynkami i tak dalej, tylko wiesz, wypatruję, wchodzę i tak dalej i, i, i tnę po dachach, więc to jest świetnie zrealizowane. Więc jakby ten aspekt gry tutaj jest w 100% procentach doszlifowany. Tak mówię, co do, co do walki, to jest tak, że ta gra jest tak zbalansowana, że ta walka ci się nie opłaca, że możesz po prostu walczyć z tymi igryzoniami, ale po pierwsze to jest kosztowne, wiąże się z tym ryzykiem, że jeśli zginiesz, bo na przykład, nie wiem, pojawi się jakiś mocniejszy, albo nie wiem, jakaś nie uwagi, to tracisz doświadczenie, które zdobywasz, a naprawdę bardzo mało doświadczenia zdobywasz e, walcząc z, z tymi ząbiakami. To są, to są rzędy na przykład, nie wiem, 15, 20 punktów doświadczenia, kiedy ty, żeby zrobić poziom, nie wiem, potrzebujesz na przykład 40 tysięcy, no to Wiesz, ile musiałbyś takich zombiaków zabić, nie, żeby zdobyć poziom. No, to się nie opłaca. Mnie zrobisz wszystkie zadania poboczne, jakie ci się trafią, zadanie główne i próbujesz nie zginąć. No bo tak mówię, giniesz, ja jestem na takim już poziomie, że e, śmieć to jest jakiś minus tysiąc punktów doświadczenia, no, niektóre ci jest odbierane. I to jest, i to jest tak, tak zrobione, żebyś właśnie y, inaczej planował tą rozgrywkę. Aczkolwiek, jeśli masz tą satysfakcję, i, i, I lubisz ten, te, te maśnięcia tych, i, i, i, i trzaski łamanych e, kości, no to naturalnym jest, że, że to też będzie ci ten czas zajmować. Nie? No dla mnie to jest tak, że ja już czuję takie troszeczkę znużenie tym, że ja już mam w jakieś, nie wiem, do 30 godzin w tej grze i, e, i chciałbym coś nowego, nie? I jest też tak, że faktycznie ta gra się powoli zaczyna zmieniać na takiej zasadzie, że. O ile broń biała była jakby twoim głównym orężem i nadal jest, to kiedy już wchodzą ci ludzie balona, to tam jest więcej strzelania. I ta gra się zamienia już bardziej w shooter wtedy. Ale póki co, to ja się staram grać skrankowo, Wiesz, jest takie, że y, są miejsca, do których wchodzisz i te zombiaki są takie lekko uśpione. Albo, albo w takim letargu i one się nie ruszają, dopóki ci nie wyczują więc możesz niemal jak ścieżką zdrowia w jakimś, nie wiem, Gearze, czy jakiś Peter po prostu y, od jednego do drugiego jest i, i ich obezwładniać, nie zabijać, nie, nie robiąc hałasu. To samo jest z, z, z przeciwnikami, z ludźmi, no nie? Właśnie też jest tak, że robisz jakąś misję, nagle y, uderza w wiatrak coś i pojawiają się przeciwnicy, ale oni jeszcze nie wiedzą, gdzie, gdzie jesteś i zaczynasz się bawić w Predatora i łuk w tej grze no to to jest mistrzostwo świata, aczkolwiek yy, strzał się sobie sam tworzyć, nie? Jakoś, jakoś nie znalazłem jakiegoś złotego środka na to, żeby, żeby, żeby nie wiem, mieć nieograniczoną liczbę strzał, więc każdy złom, który się przydaje do wszystkiego, do reperowania broni, do, do, do tworzenia innych przedmiotów, do, do robienia wytrychów między innymi, to Tutaj też zużywasz na robienie strzał, ale dobrze wycelowany strzał yy, z łuku w głowę. To jest, yy, to jest ciche wyeliminowanie przeciwnika. I to działa i na zombiaki, czy i na, na ludzi. Wiecie, że ja się świetnie bawię. To jest, to jest ciekawy przykład gry, która jest, yy, yy, yy, yy, która w swoim korze, no jest, jest yy, no, taka, nie wiesz, no, satysfakcjująca, że, że ta walka, nie? Że ja się po prostu łapię na tym, że popełniam ten błąd, że nie powinienem walczyć z tymi zombiakami, bo, tak jak powiedziałem, to się nie opłaca, ale jak widzę jakąś taką grupkę i ja mam jakieś tak maczetę, czy jakiś taki tomahawk, czy jakiś ten, to to wiesz tak mięsiście wchodzi i, i nie <śmiech> mogę sobie y, odpuścić, czy nie, zrobienia tam y, małej apokalipsy i, i A, tyle, no ale... Y, lepiej się bawisz niż w dwójce? O, zdecydowanie. Jakoś tak w dwójce nie mogłem się, jakoś nie mogłem się w, wczuć to wszystko, wiesz, tam Yy, nie złapałem tego bakcyla. Jedynka mi się bardzo podobała. Following, o ile pamiętam, też. Tylko, że to, jest, to są takie rozmyte. Ten, ale wiem, że yy, ja miałem Dying Lighty chyba no, nadal w ogóle zainstalowany na konsoli i ja, ja często sobie tam wracałem nie? Do, do, do tego i tak przychodziłem powoli, powoli, ale tak przychodziłem. No nie? I mają na przykład porównanie inną grę yy, z, z tego gatunku, że tak wyrażę, czyli Dead Island 2, to Dead Island 2, o ile y, to nie była zła gra, no to jednak, kurczę, właśnie ta walka i ta przyjemność, nie, mimo że one są bardzo podobne pod tym względem, to mi dużo bardziej odpo leży w, w Dying Light. Po prostu y, oni długo robili tę grę, ale widać było, że, że pucowali każdy fragment i ona nawet może miejscami wyglądać, y, jakby była z poprzedniej generacji, a czasami możecie wiesz, zaskoczyć. Tak, tym, bo ta wyszła na, na PS4 też, nie? Też wyszła na te starsze konsola. Tak, tak. I cały czas to jest ich ten, ten Chrome Engine, no nie? Oni nie poszli w Unreala, nie poszli w, nie poszli w, w jakieś inne... Na te. Ja, ja nie powiem, czy tutaj jest yy, jakaś taka niesamowicie duża interakcja z otoczeniem, nie? Bo są skrzynki jakieś drewniane, które możesz rozwalić, a są takie, które nie możesz rozwalić. Są jakieś te weki yy, w słoikach, które... Możesz rozwalić i one się rozwalają i, i jest wielka plama wiesz, dżemu, czy jakichś innych konfitur. A, a, a czasami możesz walić i nic się nie dzieje. No nie? Jest, są w ogóle tacy przeciwnicy, którzy właściwie na, na dotyk eksplodują. To są takie y, właśnie, w cudzysłowie, zombiaki z takimi wielkimi y, naroślami na brzuchu. Wiesz, takimi, takimi, takimi cystami. Jak one eksplodują, no to wiesz, no to nie jak granat, ale to jest jakby się rozwalił balon z krwią. I w całym tym pomieszczeniu, chyba, że ja po prostu yy, przyśniło mi się to, ale byłem w takim pomieszczeniu, gdzie taki yy, eksplodował i po prostu patrzę na suficie, taka czerwona plama, więc jakby wszystkie takie drobne elementy w tej fizyce, mimo, że ta gra powiedzmy wizualnie nie jest ultra realistyczna, że te postacie nie są fotorealistyczne, to jednak w tej fizyce to wozi i to mi się podoba, bo to jest jakby yy, coś, co... Powinno być jakby głównym elementem takiej gier, nie? że właśnie ta przyjemność z tego, z, tego, z tego bycia w tym świecie, w tym właśnie tego parkuru, tego, tego walczenia i tak dalej. Mimo, że powiedzmy też ten, ten kolejny, ten trzeci aspekt, czyli ta fabuła, no ta fabuła jest tutaj no, taka bardzo rozbudowana, nie? w tym sensie, że dostajemy mnóstwo zadań takich pobocznych które się potrafią składać na takie e, zadania kilku kilkuetapowe, co najmniej. Mamy ten główny wątek. Jest jakiś taki e, wątek e, tajemnicy, no nie? że ktoś nam pomaga uciec, no nie? my później pomagamy tej dziewczynie, ale jest jeszcze inna e, grupa ludzi, którym pomagamy, ale nie wszyscy o sobie wiedzą. No, tam jest... E, ja, ja nie jestem wielkim fanem The Walking Dead, w tym sensie nigdy się nie wkręciłem w serial, ale tak sobie te post-apo właśnie wiesz, ty, w tym świecie ty wyobrażam mnie. Tak, tak mm -hmm. mi to wyglądało z tymi świetlikami e, i, i pewnie gdyby The England miał być sfilmowane, to wyglądałoby to jak właśnie ten, ten serial The Walking Dead. nie, znaczy, nie tylko sama kwestia tego, tego vibe'u post-apo, i, i tych zombiaków, ale też tego, jaka jest tam jest atmosfera, nie? Tego, że, że są grupy, które, które nauczyły się żyć w świecie, w którym, e, w którym wyjście na ulicę jest niebezpieczne, bo, bo, bo te gryze nie chodzą, ale też e, masz sposoby na to, żeby, e, żeby na przykład, e, no to, to światło UV, nie? No to jest, e, masz tą latarkę jako jeden taki takich podstawowych oręży, nie? Że możesz ich tam gdzieś e, stagrować, by zładniać, ale jednak no ten, ten element tego, że oni mają tą swoją fortecę i w niej siedzą i są tam bezpieczni, no to to jest jakiś tam aspekt tego wszystkiego, więc dla mnie, e, tego tak mówię, mówię, no Dying Light jest, jest takim, e, takim <śmiech> nie że zaskoczeniem, bo ja się nie spodziewałem niczego, ale to jest taka druga polska gra po, e, po Kronosie, która dowozi, nie? po której się spodziewaliśmy pewnych rzeczy. I ona w tym aspekcie dowozi. Ona nie próbuje być udawać, że jest grą Ubisoftu, mimo, że ona tą formułę Far Crya, moim zdaniem właśnie rozwinęła do takiego poziomu, w którym, do, do którego, od którego Far Cry odszedł. Bo Far Cry był taki na początku, że było mało znaczników, mniejsza mapa, jakieś tam aktywności. One się powtarzały, ale miałeś taką pewną swobodę w tym, co robiłeś. Do tego, że dorzucili bardzo dużo aktywności. Od, wiesz, yy, ten crafting to nie było tylko to, że tam, nie wiem, robiłeś sobie broń, ale tam zbierałeś i, i, i, i warzywka, i, yy, i jakieś roślinki, i zierałeś skórę z zwierząt, nie? To wszystko, wiesz, no to są takie elementy, no nie? Plus mnóstwo innych takich rzeczy, które robiłeś i yy, yy, yy, to cię odciągało od tego głównego wątku. Tutaj, moim zdaniem, to jest zbalansowane, że naprawdę ta mapa nie jest napaczkana rzeczami, które możesz robić i to jest i to wpływa na ten, na ten flow, więc y, to, jest, <śmiech> to jest ten kierunek, w którym Far Cry powinny winny pójść e, ja niekoniecznie jestem wielkim fanem e, zarażonych, zombich gryzoni i tak dalej to nie jest mój, mój mój cup of tea ale fakt, że, wiesz, że tutaj jakoś to wszystko mi nie przeszkadza no sprawia, że jednak sama gra jest po prostu dobra, nie, i, i ja, y, ja y, no, nie tyle, że polecam, no nie, bo to jest, jest specyficzne y, tytuł, nie, w tym sensie, że jeśli ktoś y, mógł się odbić od dwójki, ale gdzieś tam y, i podał mu się oryginalny Dead Island, podała mu się pierwsza Dead Island i uh, Dying Light, to, to absolutnie Dying Light The Beast, jest grą, którą, którą powinien sprawdzić. Bo ja na przykład jestem w tym obozie, że uważam, że oryginalna gra jest lepsza niż druga część. No. I tutaj kończę mój <śmiech> przydługi wywód drogi Rafale. Na temat Daina. Powstawało jako dodatek? Domyślam się, że skoro postać z jedynki to, to bo to dwa i pół roku powstawało, nie? Tak między To pre miał to być dodatek nie? do do pierwszej części, on nawet miał być jako, znaczy, no miało być jako DLC, które było dodawane, to miało być dodawane jako w ramach y, tych, tych wersji kolekcjonerskich, tam jakiejś tam okay. edycji premium i tak dalej. I, I co jest ciekawe, że oni rozwinęli te do, do, do, do dużej gry, ale uszanowali to, uhonorowali tych wszystkich graczy, którzy kupili te wersje kolekcjonerskie, czy tam jakieś edycje specjalne i oni tę grę dostali y, za darmo. Super. W tym sensie, może nie za darmo, ale tak, skoro mieli obiecane, że to będzie dodatek i miało być za darmo, jako dodatek, to tutaj e, im się to należy i, i, i to chyba w jakimś dużym stopniu nie wpłynęło na, na popularność Darling Light. Aczkolwiek, e, no to w tym odcinku, żeśmy o tym rozmawiali, że jednak dwójka była dużo większym hitem, bo tam jednoczesnych graczy w piku chyba było ponad 300 tysięcy. Tutaj e, przekroczono 100 tysięcy, co jest niesamowitym sukcesem, ogromnym sukcesem. Niemniej, no, e, trochę mniejszym niż, niż poprzedni. Tylu. No ale, ale to też jest, jest... Tak, tak, że ta jesień jest przyładowana, nie? To, to nie Dokładnie. ma się oszukiwać, że. I e, e, tak, że im się to po Syksongu udało, nie? No, że The w, w, nie, wy, nie wykręciłoby lepszego wyniku w innym momencie, nie? Bo to. No, ale powiem ci tak, jak patrzę na przykład na statystyki, jeśli chodzi o achievementy, to bardzo dużo ludzi kończy tę grę, wiesz, to są takie tam 10%, i tak dalej, bo zwykle jest tak, że y, patrzysz po rzadkości tych trofeów, nie, mhm. I, i im to trofeum y, rzadsze, to tak sobie myślisz, no to, no tak, no, no nikt tutaj nie doszedł jeszcze i tak dalej, a ja już widzę, że ja już dawno jestem... Y, z, za tymi wszystkimi graczami, którzy kupili ten gra w dniu premiery i oni skończyli, a, jeszcze, a ja jeszcze sobie dłubę, więc, więc pewnie zbyt wolno mi, mi to gra idzie, ale ja staram się to dawkować, wiesz, bo mam te, taki moment też, że y, to jest druga, długa gra znaczy w ogóle teraz gram dwie długie gry, ale to jest y, ja naprawdę dużo czasu spędziłem w Kronosie bo ja wiem, że niektórzy tam harkolowcy mówią, że a, przyszedłem tam w 16 godzin tam w 10, nie wiem, w 12. Ja chyba w koncie miałem za 30 godzin albo i więcej. W tym sensie przyszedłem raz, co mi zajęło naprawdę dużo czasu, a później grałem drugi raz z takiej satysfakcji, ale dołożyłem do takich do kolejne 12. Więc ja po prostu miałem w tym bo za 40 godzin i ja strasznie potrzebowałem jakiejś takiej odskoczni i No i okazało się, że wiesz, Dying Light, The Beast i to też nie jest krótka gra, więc ja w ogóle taki planuję sobie totalny detoks. Jak skończę Dying Light, to robię sobie takich kilka dni, że w ogóle nie siadam do komputera. Wiesz, ja, ja mam takie swoje małe tradycje, na przykład jedną z tych tradycji jest to, że co roku wynoszę ze strychu Śmieci. telewizor ja. <grym> i wyciągam Amigę, że mieć to takie okay. autentyczne doświadczenie. Wiesz, ja ci z, tylko chcę zam... powiedzieć, że jest październik mm -hmm. i mamy 31 yy, dni, na 30 dni do Halloween mm -hmm. i możesz w tym czasie, kiedy nie będziesz grał w horrory, obejrzeć jakieś horrory i zrobimy Halloweenowy hello, odcinek filmowy tutaj. No ja muszę zrobić jak najbardziej yy, maraton obecności, bo to jest coś, no, co tak. chodzi za mną, że ja nigdy... Nigdy nie obejrzałem e, te, te, tej, tej serii. Ani tych spin-offów, NAN, ani... I, nie wiem, jakie tam jeszcze mogą być ANABEL. ANABEL, dokładnie. Że ja po prostu jestem gdzieś... Mimo, że to jest fantastyczne temat, bo mi się wydaje, że y, chłopaki z konglomeratu chyba robi prelekcje, no nie? O... o to w ogóle cały taki An temat, był. Chłopaki mają e, nagrane o Warrenach, no właśnie, tak, tak, tak. Na audiotece cały podcast. Tylko, że, żeby była jasność, oni tam analizują te sprawy i to nie jest ta taki popkulturowy, znaczy no, też w jakiś sposób jest, bo, bo to też nie ma, nie ma co się szukiwać, że to już jest element popkultury, ci Warrenowie. Natomiast mhm. oni tam, tam każdą sprawę mm, Warrenów, tą słynną, jakąś tam sprawę, analizują i. E, i, I z tego co wiem To było dużo głosów e, Pozytywnych Ale dużo było negatywnych Bo no, ludzi wierzących w to nie? Bo to, to ci tak. To niekoniecznie się okazali mm, mm -hmm. e, Ludźmi, którym, którym można zaufać nie? No tak, no bo oni to chyba z tego Ogromny biznes zrobili Zresztą w ogóle ten temat Ja, ja czasami uważam, że byłoby niesamowite, wiesz, że, że ten taki, ten sceptyzm, który mamy w sobie, no nie? Że, że wszystko po prostu tak analizujemy tak, tak, na, tak na chłodno, nie? No, no, no nie ma duchów, nie ma przynajmniej w takim stopniu, jakim my sobie to wyobrażamy, nie wiem, kosmitów, nie ma tego, ale kurczę, jak, jak byłoby fantastycznie, gdyby jednak były, nie? Wiesz, że gdyby to wszystko istniało, żeby część tych teorii się sprawdziła, jaki by ten świat byłby dużo ciekawszy i e, to, że na przykład, nie wiem, Kojima teraz, nie wiem, czy, czy słyszałeś e, do, do tej gry O.D. Planuje zeskanować ducha, co jest oczywiście takim absurdem, że głowa mała, ale z drugiej strony no, to jest coś, co ja po prostu e, bardzo propsuję. No nie, w tym sensie, że... A jestem bardzo ciekawy, czy to jest rzeczywiście... E... On tak uważa, że to jest po prostu taki PR stand, nie? Że wiesz, że tutaj, żeby już było głośno w tym momencie i... No nie, on, jest, on jest mądrzejszy, jeśli się chodzi, niż, niż jakby... Znaczy, nikt mu nie, nie odbiera tego, te, tego jego, tej jego genialności, no nie? W tym sensie, ale wydaje mi się, że on wiele rzeczy, które my tak lekceważymy, on to robi PR-owo. No pewnie, oczywiście że tak. Tak. I y, to... W ogóle dla mnie to jest też fascynujące, że on ma niesamowity smak filmowy i bardzo propsuje polskie kino, propsuje też polskich autorów. Tam chwalił się na przykład jakimiś wydaniami japońskimi Lema i to takimi tłumaczeniami nie z angielskiego na japoński. tylko właśnie miał jakieś wydanie, które było bezpośrednim tłumaczeniem z polskiego, więc takie bardziej, hmm. bardziej autentyczne, ale też chyba wczoraj, czy przedszoraj wrzucił E, polecajkę filmową e, Underworld, e, Underwater. Underworld. Tak, widziałem, że, że... I to jest film, który został skancelowany. Mi się wydaje, że dlaczego, bo tam... Ale naprawdę Miller. skancelowany był ten film? Kto? No w tym sensie, że Underwater to jest film, który powinien być no, bo... już dawno wydany w 4K. Bardzo trudno jest w ogóle dostać wydanie Blu-ray, bo nie, nie wszędzie jest wydanie Ja chyba sprowadzałem nie pamiętam skąd, czy, czy z Hiszpanii, czy z Francji, no nie moje wydanie. Oczywiście ono jest, różni się tylko pudełkiem, nie, bo te płyty są tłuczone z wszystkimi tam wersjami językowymi, ale to jest film z 2020 roku. Ale czemu jest skancelowany? To mnie interesuje, bo... Mi się to wydaje, to... że, że ja, ja, to jest moje ten. TJ Miller. A TJ Miller a T. Okay. jest na... E, e, chyba został skancelowany. Chyba. Na pewno, tak, on był na 100% tak. skansowany, ale teraz. Wiesz. Ale on podobno wrócił, bo, bo, bo czytam na Wikipedii, że w 2021, czyli jak był rok po tym, jakby pewne pewne zarzuty zostały. Jak to się mówi, użnieważnione. oddalone, nie? Więc nie wiem dokładnie jest. Ja nie, nie wchodziłem w ten sprawę. Nawet nie interesowałem się o co dokładnie chodziło. Wiesz, ja DJ Millera kojarzę jako takiego dosyć interesującego aktora komediowego, bo on tak. mi się kojarzy z takich pyskatych ról, trochę znaczy z pyskatych, takich, takich, które nie boją się mówić takich absolutnych absurdów i to z takim tym. I on w Silicon Valley grał, nie wiem, czy pamiętasz. Broń tak, wiem, tak. tym. No ale też ciekawe, że wiesz, że Deadpool. Deadpoola nie, nie skanselowali, a skancelowali tą głębię strachu. Ale on się już chyba w Deadpoolu 3 tym najnowsze chyba nie pojawił, nie? Nie pojawił, ale w dwójce był na pewno. Tak, ale to są filmy sprzed z, z, z przed wielu. Ale wiem, o co ci chodzi. Wiemy, o co się ja, chodzi że... ja ci powiem tak. Głębia strachu jest do obejrzenia na Disney+. Plus. Więc... Y... Taki jest polski tytuł, tak? Głębia strachu. Głębia strachu, mhm. No, ale ja tylko mówię, jeśli ktoś lubi, podoba mu się obcy, jeśli ktoś lubi podwodne Y, takie horrory jak właśnie Lewiatan, Głębia i tak dalej. E, Deep Star Six. To jest, to jest super. I tam jeszcze tam ja mają lotka, takie lotka. kostiumy trochę jak wyglądają jakby w Girsach e, mieli grać te A. kostiumy. Tych, te, te stroje, tych nurków są takie naprawdę e, science fiction. Tak, ja no, myślę, no, że jest gdyby zbroję, ten film nie? wyszedł w, innych, w innym momencie, nie, nie że jaka to był ale może gdyby była bardziej podatna, podatny grunt, gdyby yy, nie Kirsten Stewart zagrała, chociaż w moim zdaniem ona dobrze tam zagrała, to wiesz, Jest to, to mógłby być taki tak obcy naszych czasów, naprawdę, ona, ona była stylizowana na, na, na taką, wiesz, Ripley, nawet niektóre sceny są tak zrobione, żebyś miał, nie jak na przykład w Romulusie, odniesienia jeden do jednego, ale jednak nawiązania pewne były no nie, do, do, do, do obcego. Przynajmniej ja to tak odbierałem, nie, jeśli chodzi o tą postać, nie, tej bohaterki. My chyba rozmawialiśmy o tym filmie. O, tak na, w pewnie, w na pewno, na pewno. Znaczy, tak domyślam się, coś, że, że... że chwaliłem go na pewno. E, coś kojarzę, że rozmawialiśmy o tym filmie, tak, tak gdzieś mam jakieś taką reminiscencję. E, film jest z 2020 roku, także możecie się cofnąć i gdzieś tego poszukać ewentualnie. E... Y -y -y -y. Ale ja też polecam to zrobić to, co powiedziałeś. Czyli jak ktoś ma tego plusa disneyowskiego, to sobie obejrzeć. Głębia strachu albo Underwater. Mhm. Y -y -y. y -y -y. No, a, znaczy to możemy powoli kończyć, chyba, że jeszcze coś masz ten, bo ja tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o kulturkę, to u mnie, u mnie ubogo, bo oglądam jakiś serial na TVP y, Profilerka, który jest chyba ekranizacją serialu y, Bondy. Zacząłem oglądać y, Drelicha, który jest znowu ekranizacją książki y, Jakuba I Nawet nie wiedziałem, że Drelich wyszedł, taki, taki serial. No, a książkę czytałeś? Kojarzysz książkę? Nie, wiesz co, y To jest ten polski Richard. Ja tak mówię, że to są te polskie Richardy nasze. Tylko, że ten Richard jest taki y, niestandardowy, bo jakaś Drelich ma rodzinę, byłą żonę, ale ma dwójkę dzieci, więc y, mimo, że jest takim y, everymanem, to jednak ten aspekt rodzinny jest bardzo istotny i tam jest, yy, tam się wiele wątków opiera właśnie o tym rodzinę, czy, jak się kieruje, więc, więc nie jest tak jak z Richerem, że Richer po prostu oczywiście lojalność i to, że on tych swoich przyjaciół traktuje jak rodzinę i, i, i on ma te relacje pobudowane z tymi, z tymi członkami tej swojej grupy, no, no jak, jak no, bliższych się nie da, no nie, wiesz, mieć niż on ma, mimo, że jest zawsze taki zdystansowany, to jednak tutaj ten wątek rodziny jest ważny, nie? Bo, bo, bo, bo jednak e, ten kontakt cały czas jest z rodziną i tak dalej, to, no, ale to ja w ogóle polecam, bardzo, bardzo, bardzo fajne książki, e, a serial obejrzałem pierwszy odcinek i, i widzę, że e, w, miarę, w miarę trzymają się pewnych wątków, no, nie? więc to nie jest tak, że tak jak w prostej sprawie, e, czyli bez, seria bezimiennych nie, Chmielarza, oni tam totalnie odpłynęli w serialu, tak, okay. bo mu uważam, że książka jest świetna, tak Drelich wydaje się być bardziej taki y, bliższy y, pierwozorowi, nie? to jest to. Eee, znaczy, wiesz co, chętnie go obejrzę nawet. Powiem ci szczerze, że, że zaraz ciekawieś mnie na TVP, tak, mówisz? TVP, on jest chyba co niedzielę, więc tych, ale na, na TVP VOD, VOD jak będzie jak Tak, blisko. ja sobie no. tam ostatnio nawet e, wykupiłem E, bo jak, co ja tam chciałem obejrzeć. A, chciałem obejrzeć ten film Teściowie, bo gdzieś widziałem, że w ogóle komedia roku Teściowie 3, jaki ten. Ja odpaliłem tych teściów. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Nie. Ale to e, jest się, kurde, czyli... dramat bardziej. To jest taki. To jest historia. E, właśnie e, dwóch, znaczy nie dwóch rodzin, tylko to jest to jest mroczna wersja testosteronu. Okej. Okay. No, te dużo miejsc. Teściowie trzy są jako reklamowanie. Byli reklamowanie jako komedia. Całe wakacje po prostu, każdy seans w kinie to były Nieważne jaki film. To byli teściowie tak. trzy zapowiadani. Um, nie, nie widziałem tego. Natomiast wiesz, TVP Nie, Już wiem, dlaczego kupiłem ten To super wybór produktów takich starszych. A no i jak obejrzałeś? Obejrzałem i kurczę, wiesz, co jednak. jednak Pamiętam, szkole, że tak stydziłeś, stydziłeś mój entuzjazm, wtedy, bo ja byłem taki przekonany, że to na pewno będzie super. I tak, i oni, przez to, że oni zrobili ten film pod międzynarodową widownię, to oni poszli w tą uniwersalną wiesz, historię bez, bez jakichś takich zawiłości. No i oczywiście no, te postacie są z komiksów, nie? Tam profesorek nerwosolek, nie tam Smoggy do otok i, I te takie. Bo wiesz, jak wiedziałem, no to kojarzyłem, że ten głos tego mola książkowego to jest ten Baranowski, nie? Bo, bo wtedy nie wiedziałem, jak, jak, jest, jak ta postać jest jakby wprowadzona, ale ona ma takie małe kamień, że on jest na końcu, jak ten autor tak, podpisuje. Tak. Przychodzi z, z, z dzieckiem, nie dziadek a drugie to są właśnie ten głos tego mola książkowego i trochę mi tego tak brakowało, że tak że okej, okay, no taki niewykorzystany wiesz, no ten mol książkowy jest, jest fajny dla nas, nie, bo tak się po prostu mówi ja nie wiem, może po angielsku też się tak mówi, nie, że jest nie, bookworm, nie, jakoś tak bookworm, ale... tak, chyba tak się Ta. mówi mhm. tak, więc może tutaj jest jakaś ten, ale no przez to, że to jest taka właśnie e, historia która ma być na taka mimo uniwersalna wszystko, tak? to Mhm. E, wiesz To był film, który e, Moja córka obejrzała w zeszłym roku Byliśmy w kinie na nim w listopadzie I to był pierwszy film Z takim e, Z taką konwencją, że są różne światy Wiesz, że przechodzenie między światami Że nie taka prosta fabuła, ale tam y, Trochę taka meta, no nie Gdzie Gdzie y, dla siedmiolatki, czy, czy to był dobry yy, wiek, ciężko mi powiedzieć, natomiast ona ten film dosyć często wspomina, w sensie to nie jest tak, że yy, byliśmy dwa dni pod rząd, byliśmy na, yy, na robocie, a robot, ro, i później byliśmy na diplodoku i do tego robota to tam, wiesz, yy, Jakoś tak w rozmowach nie wracamy. Natomiast do tego Diplodoka, ona gdzieś tam, wiesz, a pamiętasz to, jak tam znikało? To mówię, no, pamiętam, pamiętam. No to coś tamtego nie? E, także wiesz, e, gdzieś to w niej zostało i wydaje mi się, że to był całkiem fajny, e, mhm. no prosta fabuła, ale to też, umówmy się, to e, to jest do dzieci skierowane, nie? W sensie, ta, ta. stare konie, czytamy te komiksy naście razy i e, i te teksty gdzieś tam sobie y, rosną u nas w sercach i są kultowe. Mhm. E, te zabawa słowem i tak dalej, tak. ale... Dla dzieciaków no, niekoniecznie, wiem o co chodzi. Ale wiesz co, to, to... tak. Ale to, to te, te założenie fabularne, że y, artysta nie wiem, z jakiejś przyczyny, żeby nie wiem, znaczy to jest takie bardziej metaforyczne, nie? Że wymazuje to, co wcześniej Wymazuj zrobił. Żeby, kurczość, tak, że... że y, no po to, po to wymyślili kosz i zgniatanie papieru, żeby po prostu wyrzucać do ten, nie? Bo on nie odzyskuje tego papieru. Biedny, który jakiejś piwnicy, tak. to wiesz, to, to musiał... No ale z... później, jak miał tą maskotkę namalować, to jednak zmarnował mnóstwo tego, ale powiem tak, akurat ten Michał Holz chyba, nie? Grał tego, tego artystę. Nie pamiętam. To, no ale to jest gość, który... który nie, Michał Holz to nie wiem, czy to nie jest postać fikcyjna z tego TheOffice.pl Ależ teraz... Chyba tak. ja nie Michał wiem, Holc... czy Polak grał, czy, czy, nie, czy Polak nie. Nie, nie, to jest Polak, to jest Polak. On gra w The Office .pl. Kojarzysz na pewno ten serial. The Office, no, Kojarzysz The Office. Tak, znaczy ja ta, to, to jest... Tak, nie? tak, tak. <śmiech> Nigdy nie widziałeś? Okej, okay. no. to jest, to jest, to jest, nie, no to jest Piotr Polak się nazywa ten aktor. <śmiech> Widzisz, więc nawet mam polskie nazwisko. Ale on gra Michała Holca w serialu The Office.pl, a tutaj, no bo tak, bo to jest produkcja polsko-czeska i, i tam chyba te wszystkie plenerowe rzeczy, które były, czy to miasteczko, to chyba to było Brno, nie? Bo tak to chyba podkreślali. I bardziej czasami miałem takie wrażenie, że niektóre rzeczy, to jak, jak z tymi starymi filmami, które były polsko-radzieckie, nie? Tam podróże, czy tam przygody pilota Pirksa, nie? Że miałeś po prostu obsadę bardzo wschodnią, że się tak wyrażę. Ale jednak był ten polski dubbing nie? I, i on był na tyle dobry, że czasami mogłeś się zapomnieć, bo, bo to był też czas, gdzie właściwie każdy film miał postsynchrony. Czyli ten taki, że i tak się nagrywało później w studiu te, te linie dialogowe, bo, bo na planie z jakichś przyczyn nigdy to nie było idealnie. Więc, więc jakby zawsze było takie wrażenie, że gdzieś się słyszy coś inaczej niż te usta, usta się ruszają, ale. No, raczej się tego pilnowało, żeby było oczywiście dobrze zrobione. Nie? No. Ja, ale to ja... ciekawy film, no, ten Diplodok, ja, Tak, uważam, Ale że do to kina jest... bym nie poszedł. Okej, okay, ale wiesz co, poszedłbyś, bo gdyby grali, to byś poszedł po prostu z ciekawości. To, to nie oszukujmy się. Gdybyś by... Ale wiesz jaka jest geneza tego, że ja, ja obejrzałem ten film? Bo, bo zobaczyłem, że w inlandzkim ilandz... kinie e, parę tygodni temu po prostu się pojawił na afiszu. Tam, no właśnie, e, ale ja e, uważam, że to jest e, animacja na europejskim poziomie. W sensie, wiesz, yy, chodzimy na, na, na różne filmy animowane i yy, no wiesz, Pixar, i, czy tam Disney jest jeden w roku, nie? Tak mm -hmm. samo jedne, jeden jest Dreamworks. Yy, w związku z czym, no tam natrafiamy na różne filmy i uważam, że ona jest yy, pozytywnie się wyróżnia. W sensie, są, tak. są zdecydowanie gorsze, jeżeli animacje. Tak samo wydaje mi się, że ten duch komiksów baranowskiego w jakiś sposób tam został uchwycony. To nie jest tak, że ja mówiłem, że to nie jest e, wow, ekstra i tak dalej. Natomiast no jest uchwycony i e, no zezwanie, tam zezwanie. uproszczenia, a także takie, jakieś niedostatki no to wynikające z budżetu, a uproszczenia w związku z tym, że jednak to dzieci mają iść do kina na ten film. Tam mhm. no, w ogóle jest tak, że, że tych nawiązań takich, takich rzeczy, yy, które my oczywiście od razu wyłapujemy, to są na przykład to, jak oni przychodzili między tymi światami, to, to kadry z komiksów, no nie, bo chodzi o tę charakterystyczną kreskę nie? Baranowskiego, one były na tych, tych, na tych tysiącach, wiesz, kwadracików, na tych kadrach, mhm. które oni przygotowali, mhm. więc to widziałeś nie? od razu. Nie? No bo yy, inne rzeczy to już tak różnie, nie? Że jeśli chodzi o, o oczywiście wygląd postaci i tak dalej, imiona, no to, to tak, ale, ale taki bezpośredni, yy, to, to na przykład taki sposób, nie, był przedstawiony, no. No ale A propos ja dzisiaj, komiksów. Ja dzisiaj kulturki tak. nie, bo ja poświęciłem A. ostatni czas na oglądanie Twin Peaks, skończyłem ten serial. Ja słyszałem, jak to, że, ja słyszałem że powiedziałeś, że jak już wiesz o kluczowym elemencie z fabuły, to już nie opłaca się dalej oglądać, bo już ten film, hmm. seria chyba nic nie wnosi, tak? To znaczy, to, to prawda. Co, on... Potwierdzasz o... plotki? No ja napisałem tak na, na tym na X, więc yy, no to trudno, żeby mi się wyparł czegoś, co napisałem, bo przecież wczoraj, natomiast yy, to też nie jest do końca tak, że mm, on nie... Yy, też tak, jeżeli oglądasz dla... Zagadki Bo taki był plan e, Lyncha Żeby mm, Historia Laury Palmer trzymała ci Do samego końca, że może W ostatnim odcinku e, Wyjawią Kto zabił Laurę Palmer Ale e, Wiesz, bardzo ciekawa jest Historia w ogóle tego Jak ten serial powstawał i i później ten powrót I ta cała warstwa meta Kręci się wokół też tego e, Tego co studio wymusiło Na twórcach i tak dalej Więc e, Jeżeli było takie założenie serialu I ono zostało złamane Bo, bo stacja wymusiła na Chyba Bob Eiger e, Wymusił na, na twórcach Żeby to morderstwo było wyja wyjaśnione I Lynch odszedł serialu i chyba wrócił już jak e, ratingi poszły w dół i chyba wrócił, żeby coś tam dokręcić, domontować i, i na ostatnie odcinki z tego co tak kojarzę. E, to jeżeli po to oglądamy, no to wyjaśnia się nam w siódmym odcinku drugiego sezonu i później oglądamy chyba 13 odcinków już e, rzeczy, które nie są z tym związane. Próby jakichś takich mm, Wprowadzania wątków Jakichś takich naprawdę dziwnych Natomiast Lynch ten serial w jakiś tam sposób ratował I rozbudowywał tą całą metanarrację I ten cały lore e, Ludzie, ci, ci zagorzali fani mm, e, Zostali z nim I przez te wiele, wiele lat Rozwiązywali zagadki różne Które tam pozostawiał e, Lynch zrobił film e, Ognio za mną Który jest prequelem który został wygwizdany w e, Kan i e, który w ogóle nie, nie, nie zachęcił ludzi Bo ludzie już wiedzieli kto zabił Laurę Palmer, Palmer Więc po co byli wracać do jego nadziei ostatnie dni coś tam działo e, przed tym morderstwem Natomiast e, samo Twin Peaks jest o tyle ciekawe, że e, jeżeli e, Poświęcimy się. Ja mówię poważnie, to jest naprawdę duże poświęcenie obejrzeć y, do końca drugi sezon, bo tam się dzieją totalnie absurdalne rzeczy i y, y, to jest. Jerry mówi, że to mu się przypominało soap operę, ale Lynch y, chciał zrobić z tego trochę soap operę. Więc y, mamy bardzo dużo takich, jakichś, takich dziwnych y, wątków obyczajowych. Jeżeli się poświęcimy i później obejrzymy ten powrót, który zrobił w 2017 roku I to obejrzymy sobie i Będziemy się bawili w to, co chciał Lynch, żebyśmy robili Czyli bawili się w detektywów, interpretowali różne rzeczy, łączyli te, te, te wątki, to te, te um, tropy, które pozostawiał um, rozczytywali symbolikę, to mimo wszystko, yy, że ja tak napisałem, to uważam, że Twin Peaks jest bardzo ciekawym serialem, ale ono, yy, to jest Se serial ma więcej do zaoferowania w tej, i ten powrót, i, te, i ten drugi sezon ma więcej do zaoferowania nie fabularnie, ale w tej takiej yy, yy, yy, w tym dialogu Lincha z widzem e, Bo nie chcę tutaj To też jest, wiesz Serial jest z lat 90. Z początku lat 90. I, e, i, I ja się Mówię, że nie chcę spoilerować Ale jeżeli ktoś Naprawdę usiądzie do tego serialu Z takim nastawieniem, że Chciałbym zrozumieć co reżyser Po co to stworzył To naprawdę do, do, do, do, do ciekawych wniosków Się dochodzi które zresztą myślę, że spokojnie możecie sobie też poczytać w internecie, bo to ludzie przez tak naprawdę te, te wszystkie lata interpretują ten serial na, na, na wszystkie możliwe sposoby i rozczytują go przez wywiady z, z reżyserem przez to, że on swoją postać tam umieścił w sensie, że jest tam postać którą on gra, ale tak naprawdę to trochę jest właśnie reżyser. No w każdym razie jest tego tyle, że no, to, to jest jakaś przyjemność myślenia o tym. I ja trochę za sprawą Indyki wróciłem do, do Twin Peaks, bo zagrałem windykę i stwierdziłem, że mam ten wyrzut sumienia nieskończone Twin Peaks które zacząłem w momencie, kiedy y, ostatni raz zacząłem, jak Lynch zmarł i jestem na tyle na świeżo, że pamiętam, nie? Co, co się działo, że nie muszę tego od początku oglądać i, i, i się rzuciłem na resztę. No i wiesz, y, są takie dwa, dwa wilki. Z jednej strony e, będę twierdził, że nie warto, że Skoro już wiecie, że e, skoro wiecie, że, kto zabił Laurę Palmer, to nie ma sensu dalej oglądać. Zostawcie sobie e, jakieś niezamknięte rzeczy na własną interpretację, ale z drugiej strony, to, mm, to po 24 latach e, oglądasz sobie serial, i rozkwiniasz różne rzeczy. Dlaczego w tym momencie na przykład ta postać tańczy do muzyki, która nie powinna słyszeć? Ta muzyka nigdzie nie leci, ona jest y, muzyką, którą widz słyszy. Albo dlaczego na przykład w niektórych scenach niektóre postaci patrzą się w kamerę i mówią do widza, a w innym razem mówią do, y, do postaci, która siedzi naprzeciwko niej, nie? I to nie jest przypadek na przykład, nie? Jest, taki, jest taka scena z, z Moniką Belucci w powrocie, gdzie Monika Bellucci po prostu odwraca się do widza i mówi prosto do niego. E, jest super ta scena zrobiona. I wiesz, to jest. Um, to jest ta, tam, też, no, ta mnogość interpretacji. To taka trochę właśnie, e, że Lynch tworzył ten serial, żeby to było. Um, żeby ten widz był też tym detektywem, żeby ten Kyle McLachan, agent specjalny Dale Cooper, był takim awatarem tego widza, że wiesz, z takim entuzjazmem wpada do tego miasteczka, żeby rozwiązać tę zagadkę i cały czas jest uśmiechnięty. I tak samo ten widz, nowy serial, kryminalny, będziemy rozwiązywali zagadkę i ten cały mrok, to, to odkrywanie tych Kolejnych wątków, to Obdzieranie cebuli powoduje Że ta, ten, ten Dale Jest coraz bardziej, tam jest zamach Na jego życiu, coraz jakieś tam mroczniejsze Miejsca trafia Jest coraz bardziej przytłoczony Tym i to widać po nim I ten widz też jest tym przytłoczony No ale niestety Ten serial no nie, nie powstał tak jak sobie twórca zaplanował Później nastąpiło szycie po drodze mamy rozwodnienie tego wszystkiego, takie takie totalne, straszne. Ale mimo wszystko ten dialog z widzem jest cały czas i ten serial jest dostępny cały oprócz filmu. Firewalk with me jest niedostępny do obejrzenia. Natomiast cały serial jest obejrzany na Sky Showtime. I jeżeli ktoś gdzieś tam się z tym cały czas mierzyć czy się zabrać za ten serial, czy nie, to ja myślę, że e, warto spróbować, nie? E, to nie jest taka przyjemność, taka, taka lekkość, jak się ogląda z archiwum Mix, do którego wróciłem. I które, wiesz, e, no po prostu łykałem odcinek za odcinkiem. E, natomiast e, to jest trochę cięższy serial, ale on nadal po tych y, 30 paru latach, po 35 od premiery, on nadal jest y, znaczący i to jest. Wielu ludzi mówi, że on zainspirował masę rzeczy y, twórców seriali y, The Killing, y, The Lost, czy Lost, nie The Lost, Lost y, z archiwum Mix. Y, to, są, to są te seriale, które pierwsze mi przychodzą do, na myśl, jeżeli chodzi o. Ring, chyba, jeszcze taki był. No ale to czy Fringe jest, jest do, do, do Twin Peaks, ciężko mi powiedzieć, nie? E, bardziej Twin Peaks już czy ten, ja czy ten, do, do archiwum Tajemnicę, taką atmosferę. Tak. tak, czy, tak. Ale czy nawet konstrukcję też takiego właśnie The Killing, czyli mamy morderstwo, ko dziewczyna nie żyje, mamy pierwszą ofiarę, a później E, oni coraz bardziej grzebią i dochodzą Do wątków politycznych, jakichś tam powiązań itd., itd. Lynch też na początku przecież mamy ofiarę A cała reszta serialu Jest to jak e, agent specjalny mm, Z szeryfem I jego tam zastępcami e, wędrują od postaci Do postaci i rozwiązują E, zagadkę życia Laury Palmer. W sensie ona była i dobrą dziewczyną, która gdzieś tam pomagała w roznoszeniu posiłków dla ubogich, ale też była e, dziewczyną, która no, prostytuowała się, nie? Chyba tak. tak może, może nie prostytuowała się, no ale tam. E, no, może tak, no nie wiem. Mhm. No w każdym razie. Ja e, wiesz, do tych takich mrocznych tajemnic do, jej życie jest takie. A przy tym dochodzi te, te, cała ta, ta, ta taka, jakaś taka senna narracja, bo agent Cooper w pewnym momencie trafia gdzieś do takiego dziwnego pomieszczenia. Pojawia się jakiś gościu bez ręki, który mówi, że mordował z kimś tam i sobie obciął tę rękę. Yy, pojawia się jakiś bob, który... który no, no dzieją się różne rzeczy, które mm, hmm. są tą właśnie tajemnicą, przez którą... E, powstał ten powrót w 2017 roku, bo ludzie przez lata e, byli tego ciekawi i Lynch stwierdził, że wróci do tego. No, ja ja nie, mm, nie jestem jakimś wielkim fanem tego reżysera. E, hmm. Niekoniecznie jego estetyka, jego e, filozofia jakoś tam szalenie mnie pociąga. To nie jest jakaś taka fascynacja z mojej strony, ale ja doceniam e, to, że on mimo wszystko podejmuje dialog i mm, z widzem e, w rzeczach, które wydają się totalnie komercyjne, nie? bo ten, znaczy serial no, no, no, no, jest, to, to był dla, dla mainstreamowej stacji e, serial kryminalny i, i e, on gdzieś tam próbował w tym wszystkim e, umieścić jeszcze coś więcej. I mm. wydaje mi się, że udało mu się to. Nie? No tylko mówię, no jeżeli ktoś podchodzi do tego, że chce sobie obejrzeć serial kryminalny, no to mówię, siódmy odcinek i kończymy. Ale... <gry> drugiego sezonu i kończymy. Nie? I wiesz, wiemy, kto zabił Laurę Palmer, jest super w ogóle scena e, w, tym, w tym odcinku. E, naprawdę taką, którą pewnie zapamiętam na, na wiele, wiele, wiele jest. lat. Ja jestem ciekawy, czy, czy wiesz, bo jest dużo młodych ludzi, którzy odkrywają na przykład, nie wiem, kino, filmy, seriale właśnie tam, tamtych lat. Jestem ciekawy właśnie, jak jak, jak w ich, bo my, my się wychowaliśmy na Twin Peaks, można powiedzieć, że była ta legenda tego Twin Peaks, nie, to, że to był jakiś taki wyznacznik. Ty, tak, pa, pa. ja nie, jak to leciało, to ja byłem małym dzieciakiem i w ogóle mnie to nie interesowało. Aha, czyli dopiero Więc ja pójdę. nie oglądałem e, Twin Peaks, ta. ja dopiero taki pierwszy serial, który gdzieś tam, wiesz, yy, śledziłem, to był, było z archiwum Mix, Auster to były dwa seriale, hmm. natomiast takie z tych zachodnich, nie, e, tak. Twin Peaks, ja wiem, że leciało, moja mama to oglądała, ale no, no to są jakieś takie wiesz, teraz mi też ciężko powiedzieć, bo przez ostatnie 10 lat e, ja do Twin Peaks wracałem, e, to był chyba piąty raz, gdzie po prostu e, za każdym razem zaczynałem to oglądać, wcześniej miałem to gdzieś tam, dostałem to na e, od kolegi, najpierw to w ogóle miałem na pirackich płytach, później dostałem od kolegi już takie zestawy DVD, Mm, od Dawida Gryzy. E, ja nigdy, nigdy nie dałem rady, nie? A jakoś teraz właśnie po tej indyce stwierdziłem, mówię, dobra, e, zostałem intelektualnie pobudzony. <gry> e, jestem, jestem gotowy na, na, na to poświęcenie i, i, i dałem rady, nie? Ale mówię, tak. no, no to i tak miałem o tym nie mówić i patrz i gadam o tym, nie wiem, z 20 minut. Ja próbuję jakąś że... klamrą zamknąć yy, tę że te yy, ale też nie, nie próbując się rozwodzić, że ja, ja w, wróciłem do, do kaznodziei i to też jest... Ale serialu czy, czy komiksu? komiksu? Nie, nie, nie, nie komiksu. Okay, no. Nie widziałem serialu, jakoś tak nie... Znaczy może kiedyś obejrzę, ale po prostu film jest... Yy, Przepraszam, yy, komiks to jest to jest coś takiego. To jest tak napisane, to jest tak i język, to tam, tam się z niczym nie szczypią. Się no, w wydaje czy po angielsku czytasz? Po angielsku. Okay. I tam, wiesz, tam są słowa na, na, na N i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, bo, bo to, to jest pierwszy zeszyt, nie? Wiesz, ten go to Texas, kiedy zawiązuje się cała akcja, no nie? Kiedy poznajemy tego, tego, e, tego kaznodzieje, no nie? tych kasydiego, ty, tak? Poznajemy Tulip, nie? Tam jego, bą dziewczynę i, i, mm. i e, znaczy Cassidy to jest ten, ten, ten wampir, tak. I, i, i tego, jak on się, Castor? Cast? Nie. Castle? A, nie, nieważne. czyli kasno nadzieje, tak, tą trójkę, ale, to, ale ta akcja jak się zawiązuje, nie? Co, co jest tym powodem tego, tego wszystkiego i jakie tam są, są burcze rzeczy, ale jednocześnie jak to jest fascynujące. Mnie na przykład ten komiks yy, strasznie, wiesz, podoba się właśnie pod tym względem, że że dzisiaj, moim zdaniem, no nie, nie, nie odważyj się. Oczywiście są gorsze rzeczy, nie? Tylko, że moim zdaniem mamy do, do czynienia raczej z, z, kontrowersjami, z kontrowersjami innego typu. Na przykład w dzisiejszych czasach gloryfikuje się seryjnych morderców. Z nich się robi herosów, nie? No to popularność tego serialu Damer, czy, czy na przykład no, popularność tych seriali True Crime o tych, na przykład tych braciach Mendez nie? I to zastanawianie się, czy oni na pewno zabili, czy, czy, czy nie, czy powinni być. No nie, proszę cię, nie, wiesz, to są zupełnie inne tematy. Tu mamy coś też bardzo mocnego, ale zupełnie inne. I, i tu Garen, Denis i, i... Dylan, tak? Steve Dylan robił bardzo. Tak, Dylan. Mhm. Kurde, no to się tak spina, wiesz, to nie jest taka kreska typowa do tego, ale jakie to jest, jakie to jest czyste, jakie to jest wyrazne. I tam potrafią być no, niesamowite obrazki. A najlepsze to oczywiście są okładki, bo w tych zadaniach zbiorczych no nie to te okładki e, są w, między tymi rozdziałami i one fenomenalnie wyglądają. Ja tak, niektóre to bym sobie tak oprawił, przynajmniej w A3, i powiesił na ścianie. No. Nie, no, Kapitalny komiks taki, w ogóle. Takie jest no. zdanie wielu, wielu osób, że e, ten, ten komiks powstawał tam pod połowę lat 90. do 2000. lat, nie i nie wiem dokładnie ile, ale że to był ten najlepszy okres Vertigo. Tak. że hmm. ee, um, Wiesz, no my, my jesteśmy fanami z... tak mi się wydaje, że Hellblazera nie? ale jednak, tak. kurde, Hellblazer nie, nie zbliżył się nawet w najlepszych komiksach do tego, co, co jest kaznodziei takie mam wrażenie hmm. ale to jest tak pewnie takie akurat w tym momencie tak, mam takie wrażenie pewnie znalazłbym jakąś taką historię Hellblazera która była też fantastyczna bo ja w ogóle lubię Hellblazera i, i, i, i John Constantine Konstantinek to mówią e, Brytyjczycy, czy w ogóle powinno się mówić, to, to moim zdaniem jest e, dla mnie, wiesz, e, super sprawą. Ale e, to jest inna... No, tak jak mówiłem, nie chcę za bardzo. Ja myślę, że jak, jak zrobię sobie tak jak ty e, przejście przez całą, bo to, bo to było, i to jest też zamknięta historia, chociaż były te spin-offy, ten święty od e, ja tam mówię, święty od morderców czy zabójców, nie? Nie wiem, jak jest polskie tłumaczenie, bo już nie pamiętam. Nie czytałem z kaznodziei po polsku, ale, ale tam chyba jest osobna seria w ogóle o, o, o tej postaci, więc to jest w ogóle też taki, były tam spin-offy, nie, więc, więc to, jest, to jest na pewno, ale ta główna, e, ta, ta główna historia to jest chyba 16 takich, nie, przepraszam, 12 takich zbiorczych zeszytów, więc jak najbardziej A, rewelacja. Ja mam to w tych e, sześciu, nie, takich tam hub e, kowerach, tak. Mhm. Także tam wchodziło chyba po 12-14 zeszytów. Eee, I tam też jest ten, eee, o którym mówisz, te specjalne, nie? Saint of the Killers. Eee, tak mi się wydaje. Eee, tak, Saint of the Killers. Tam był mm, krew i, i, i woda, czy krew i whisky. Eee, ale te, i tak wiesz... Krew wino, e, ale te, te lata 90., -te, ta taka nazywana tą środkową, e, środkowym Vertigo, nie? gdzie tam wyszedł mm -hmm. e, Trans Metropolitan, e, Elisa, e, Stonaboy, e, Azarello, Irizo. A. No też tam wyszedł właśnie e, Lucifer, Y, ostatni z mężczyzn, e, DMZ, Briana Uda. Eee, tak. I później, i później to już tam w późniejszych latach, e, bo to są już te, te lata 2000, ale tam te, te pierwsze, co wymieniam, to zaczynały się w 90. A później jeszcze te uwielbiane przez wszystkich, nie wiem dlaczego, baśnie, które do tej pory gdzieś tam są, ale te, te baśnie też, te, to był chyba 2005 rok, jak one wyszły. No to, to, to są te najlepsze, najlepsze komiksy, nie tylko tak. Sandman, Vertigo, ale te takie właśnie, które wymieniłem. No później to się, nie wiem, dla mnie... I oczywiście muszę się poprawić, jak zwykle, mówię, coś z głowy. Yy, nie było 12 zeszytów, tylko było, było 9. No no, ale w te tej te wersji, te wersji te takiej co ty mówisz? Tak, a w tej wersji, co ty mówisz, to po prostu były Book 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest to, co, co ty, ty mm -hmm. mówisz, Też były takie bardziej bardziej zbiorcze, no nie? No teraz, no, ale to jest w, no, piękna, piękna w ogóle kolekcja, wiesz, że uwielbiam dużo zeszytów, ale można to zamknąć i można postawić na półce. No teraz Vertigo wróciło, nie? W zeszłym roku e, przywrócili. DC Black Label zostało, m, które zastąpiło Vertigo. Znowu zostało zmienione na, na Vertigo i e, ten komiks, o którym mówiłem, e, Nice House by the Lake, który był e, od, od e, Tyniona IV, to teraz kontynuacja e, Miły Domek nad Morzem bo By The Sea jest teraz kontynuacja. Już zostało przeniesione z mm, z imprintu Black Label, teraz już jest na Vertigo i chyba, tak mi się wydaje, że te Sandmany, które te wychodzą, te komiksy z Sandman Universe, już też są w tym imprincie, także no nie wiem, mam nadzieję. Jak sobie poradzili z tym skandalem z, z Neilem Gaimanem, czy to się w ogóle rozmyło? Coś, czy, czy wiadomo, co się dzieje? Bo ostatnio się zastanawiałem, no nie, wiesz, no dlaczego komiksy mają cierpieć, nie? Odsunęli autora, ale, ale mm. ciekawy jestem. No chyba serial, yy, serial tego też Sandman po drugim sezonie już nie będzie kontynuowany. E. Chociaż ten serial tak mi się średnio podobał. To, to No mimo wszystko to jest ciekawe. Chociaż, nie, ja nigdy nie byłem fanem Sandmana. Dla mnie to jest... Także ja otwierałem tego Sandmana i on miał jeszcze mm. takie strasznie archaiczne rysunki. Ja nie jestem fanem tych nowoczesnych rysunków i tak dalej, ale one były takie takie przeładowane, nie, nie trafiała do mnie ta forma, wiesz, tym wszystkim. Ok, no to Chocia wiesz. Chociaż wiem, że pierwsze chle chlej zery też były tak, tak rysowane, więc to, to no, jest No właśnie miałem po to powiedzieć. Też fabuły, nie? I tego, co tam, co tam ta historia ma yy, wiesz, yy, w sobie, co cię tak jakby wciągnie i na początku zawsze jest tak, że jesteś przeładowany jakimś takimi, tym, tym, tym, tym co widzisz, bo tego nie rozumiesz. Nie? Kto z kim, dlaczego, dlaczego się spotkali i co, tak dalej tak dalej. A później, jak już powiedzmy, robisz sobie po, po, podobną lekturę, no to zaczyna do ciebie to docierać i, i masz ten klucz i zupełnie inaczej się czyta. Więc ja zawsze mam tak, że jak mnie coś naprawdę wciągnie, co się bardzo rzadko zdarza, to przynajmniej początek, no wiesz, obejrzę jakiś film, który mi się bardzo podoba, taki przykład z filmu, ale powiedzmy, że to niech to będzie, to później jeszcze raz oglądam początek. Nie całość, nie? ale początek. Dlatego, że wtedy pewne rzeczy, które na przykład mogłem zignorować, nie? Nie z... Ten? to ja to zobaczyć, więc ale to jest też tak e, e, bardzo indywidualne, nie? Ja nie wiem, czy akat, ty tak masz, ale, ale ja akat ja, czasami mi się tak zdarza, nie? No. <ślad> tak Przy długim zakończeniem e, e, pozwolę tutaj. E, <laughs> zakończyć e, dwie, e, 652 odcinek. Bardzo ci dziękuję, e, drogi Rafale. Jak sam jakieś tytuły, które zagrałeś i pewnie coś obejrześ to, to zostawimy sobie po prostu na następny e, tydzień, nie? Bo bo, bo, e, bo warto. E, Myślę, że musimy jak zwykle wymyślić hashtag jakiś na koniec. Więc co proponujesz, tak. drogi, e, drogi drogi Rafale? E... No dobra, to niech to będzie yy, słowo toupa. Pulpa? Czy Nie, tołpa, Toupa, toupa. o upa, toupa. Mhm. Aha, tak. czyli takie trudniejsze, no, no, no to... Czyli toupa hashtag tołpa. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Wysłali z uwagą ten hashtag i wpiszą go w komentarzu, żeby no dać nam znać, że, że się podobało. No i co, drogi Rafale? Słyszymy się za tydzień. Dziękuję ci jeszcze raz. Ja tobie również. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na, na grupie Fantasma komentować, polecać znajomym. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Hej.